Thank you. Numerek 7. Witamy w siódmym odcinku podcastu Bezimienny. E, witam bardzo serdecznie. Ja mam na imię Christian Kemder. Nie było mnie przez tydzień, ale to do, doskonale o tym wiecie, bo byłem w Londynie. Byłem w Londynie, e, ogarniałem London Comic Con. Mam bardzo dużo informacji dla Was. I to będzie temat główny naszego odcinka. Odcinka, który ze mną przygotował również Jacek Kaleta. Witam wszystkich. I mamy wspaniałego gościa Michała Sobieska. Witam wszystkich. No właśnie, zanim powiem wam o czym będzie nasz temat, może powiedzmy trochę o naszym gościu, Michale. Michale, skąd do nas przyszedłeś i co robisz na ogół? Ja nagrywam już od jakiegoś czasu podcast Psychokast. Będziemy mieli teraz w pojęciach będziemy nagrywać 74. odcinek, więc już trochę nagrywamy. A tak poza tym, to kim jestem? Uważam się za, za gracza <grych> i większość czasu, który poświęcam na nagranie, to gram w serię Souls, ale też od czasu do czasu, jak wyjdzie jakaś fajna gierka, która nie jest Soulsem, to też w nią gram. Jak na, na przykład ostatnio wyszło Lords of, of the Fallen. No to faktycznie nie jest sos, nie, to nie jest Souls. No ja nie, no, no totalnie. <laughs> to jest zupełnie inaczej. słyszałem, że się Shadow of Mordor cię wciągnęło. Zgadza się i to wciągnęło mnie ma maksymalnie. Ja nie jestem te, takim graczem, który musi mieć grę zrobioną na 100%, tak jak czasami w niektórych grach jest taki licznik. Rza rzadko kiedy mi się udawało, nie wiem czy jakąkolwiek grę skończyłem, tak żeby mieć wszystkie te wszystkie achievementy zro zrobione, tak w Shadow of the Mordor tak mnie ta gra wciągnęła i tak mi się spodobała i tak stosunkowo łatwo tam było yy, zaliczać wszystko, że stwierdziłem, że spróbuję to zrobić ten na 100%, Osta obecnie do dnia premiery Lords of the Fallen udało mi się dojść tam do 90 paru procent została jeszcze ostatnia misja fabularna i jakieś takie drobiazgi do pozbierania. Więc może to będzie pierwsza moja taka w pełni wymaksowana gra. A powiedz nam, na jakich platformach grasz? Gram głównie na moim starym, wysłużonym piecyku, czyli komputerze PC. Aha. A czasami jeszcze gram na telefonie, telefonie z systemem Android. Nokia 330. Nie, nie, nie. Sony. To nie nie Sony. Samsung, Samsung. S4. S4. No. W porządku. E, dobra, więc Michał nam się przedstawił, e, my się przedstawiliśmy, więc tak, dzisiaj będziemy mówić właśnie o komikonie. I ze względu na to, że Michał, jak słyszeliście, jest bardzo solsowy, przedstawi nam trochę Lords of the Fallen, bo grał i mamy dużo do powiedzenia. Zresztą Jacek też jest bardzo solsowy, więc będziecie mieli małą konfrontację dzisiaj. Dobra, więc lecimy z wiadomościami ze świata. I może Jacek powie nam o jakiejś aferze, co tam Jacku przygotowałeś? Ogólnie słyszeliście, że Twitch trochę zmienił regulamin? Słyszeliśmy. Słyszeliśmy. No to jak wiadomo, cały ten forczan dostarcza jak zwykle najlepszych nazw do takich rzeczy i jest teraz afera Boobiesgate, ponieważ Twitch zabronił po prostu pokazywania dekoltu, czyli straszenia cycem, jak to się mówi na streamach. I oczywiście teraz jest wielkie oburzenie wśród graczy, szczególnie tych młodszych, którzy oglądali przeważnie te wszystkie streamy tylko po to, żeby popatrzeć. Nie wiem, jak wy się zapatrujecie na to. A ja mam takie pytanie. Wy oglądacie streamy? Tak. Ja, ja wiesz co? Fajna funkcjonalność jest na Playstation 4, bo tam masz USwitcha i Twitcha. Nie, U, USwitch, nie, nie USwitcha, U... Uplay? Nie, a może U-Twitch? Ustream. o YouStream to się chyba nazywa I Twitcha No ogólnie są właśnie te streamy na PS4 Bardzo fajnie zrobione I na przykład, nie wiem, ostatnio oglądałem sobie BT Multiplayer Advanced Warfare Tego nowego Call of Duty I to bardzo się przyjemnie ogląda Mogę sobie to wziąć na HD I jest to bardzo fajne I dużo właśnie streamów z gier, których nie gram o który mnie interesuje, mogę sobie obejrzeć i ogólnie to używa. Tylko wracając do tego, co mówisz o tych, o tych piersiach, dajmy na to, na tym Twitchu, mnie, mnie zastanawia taki, taka opcja, no przecież w niektórych grach to jest. No i co? jeżeli Ale nie... tu nie chodzi o cenzurowanie piersi w grach, tylko cenzurowanie piersi streamerów, streamerek. Aha, wiem, bo są so, so tak. ludzie, którzy na przykład nagrywają, nie wiem, Nago e, na prezy, przykład. Imprezę, czy to tak, to co, so, aha, no, no to tak, to tak. To... Ale Okej. mnie też ciekawi, na ile, bo ja nie oglądam streamów, szczerze powiedziawszy, ba bardzo, bardzo rzadko się zdarza, żebym oglądał jakiś stream. Osobiście wolę grać niż oglądać, jak ktoś gra. Ale hmm. powiedzcie mi, jak Wy oglądacie, to często się zdarza, że streamerki y jakoś y nagrywają topless albo tam, nie wiem, mocno wydekoltowane są? Jasne. Tak? on no stop jest, tak? też wiesz jak to przyciąga uwagę. Aha, to, to rozumiem skąd się wziął takie... problem. <śmiech> I tam są takie potem teksty typu na dole jest guziczek, tam subskrybujcie mnie, bla bla bla bla, coś tam donate albo coś, no nie. Mhm. No a tam przychodzi masę ludzi, zaczyna się gabcieć na biust, nawet nie ogląda gry, nawet nie interesuje co mówi. I heja, no nie. Mhm. I są jakieś właśnie hamskie reklamy różnych rzeczy na przez przesta. Ja a co i... do samego oglądania streamów, to lepiej żeby się zaczął tak troszkę oglądać, ale nie dla samych gier, które tam są pokazane, ale dla interakcji na przykład z grającym ewentualnie z tymi, co oglądają, bo to, to jest w ogóle zupełnie inny odbiór tego wszystkiego. Oczywiście znaczy, co, ja czasami oglądałem streamy oczywiście z Dark Souls PWP. Mam paru takich znajomych, którzy oprócz tego, że gra na, namiętnie w y, multi y, solsowe, to jeszcze czasami to streamują. No czasami są streamowane turnieje, więc takie rzeczy zdarzało mi się oglądać. Wtedy faktycznie ten kontakt z gościem, który prowadzi jest bardzo fajny. No albo jak ktoś gra naprawdę bardzo dobrze w tą moją ulubioną grę, to wtedy czasami oglądałem, żeby podpatrzeć jakieś techniki albo sposoby. Natomiast to byli na ogół faceci. Nie, nie znalazłem żadnej kobiety, która by streamowała Dark Souls. Stąd jakby nie zetknąłem się z tym problemem. Tak, więc e, jeżeli chodzi też e, o PS4 to nie ma takich rzeczy, ja jeszcze e, jestem ciekaw, no, no dobra, widzisz tego kolesie, ale tu potrzebujesz tylko głowy chyba, nie, nie potrzebujesz jego tułowia, ani wiecie. Ja tak naprawdę potrzebuję tylko głosu, Gło o, żeby, Głosu, albo głosu, bo dokładnie. minus na Twitchu jest taki, że jak ktoś nie ma mikrofonu to musi pauzować grę, żeby odpisać i to tak potem wiadomo, tak. Mhm. średnio to działa, no nie? W solsach to szczególnie, bo tam pauza nie istnieje praktycznie. Nie, to jest trochę bez sensu. Jak już streamować, to też uważam, że przede wszystkim z mikrofonem. Ja trochę streamowałem kiedyś, też, też solsy oczywiście i miałem tam problem, żeby podłączyć mikrofon, tak żeby mi to działało. No i to było tragiczne, żeby próbować ogarniać czata, próbować ogarniać samą grę, która jednak wymaga trochę uwagi, to nie działa za bardzo. No, ale kiedyś dojdziemy do takiego poziomu, jak niektórzy streamerzy, że oni sobie grają, nie dość, że odpowiadają na mikrofonach, to jeszcze mają tam dwie, trzy kobiety, które obsługują czata Aha. i odpowiadają. A to trzeba być bogatym streamerem, faktycznie na tym streamie zarabiać. Ale wracając do, do, do, do tematu, to co uważacie, że to jest hmm, ta afera, czy tam ten za zakaz jest słuszny, niesłuszny? Zgadzacie się z tym? Nie zgadzacie się? Trzeba byłem tak, to jest taki miecz obusieczny, no nie? bo na początku Wszystkie feministki narzekały, że o, straszenie biustem i tak dalej Że tak nie można, że to uwłacza kobietą Teraz kiedy już zabrania tego, to krzyczą, że w ogóle O, jak tak można zabrać kobietom wyrażać siebie albo coś, no, nie? Że to jest ograniczenie tam swobody To jest według mnie słabe Ale tak to no Jakoś ani mi to nie przeszkadzało, ani jakoś specjalnie na to nie zwracałem uwagi. Wolałem sobie pogadać z kimś niż patrzeć, jak tam, nie wiem, No ale tym bardziej, sobie. że ten ta, to okienko z tą graczką chyba jest małe, tak mi się wydaje. <grych> tak jakieś 25 na 25. No, to tak. raz... A w ten sposób to będzie, ten zakaz mi się wydaje, będzie promował takie streamy, gdzie faktycznie coś się pokazuje, albo się przynajmniej ciekawie opowiada. Gdzie można się wykazać jakąś umiejętnością grania, albo umiejętnością opowiadania, a nie tylko poka pokazaniem siebie w takim okienku. No będzie ja... promował zawartość, a nie wygląd. Tak naprawdę. No, dokładnie. O to według mnie chodzi, no nie? Takie coś powinno być już od dawna. Ja teraz sobie wy wy wyobraziłem mój wielki telewizor Wolfensteina, jak ktoś tam gra. W prawym dolnym rogu widzę tylko cycki, które mówią, nie? To takie Zdarzały różne... się takie streamy. <laughs> no, się. No, ale powiedzmy sobie prosto. Twitch nie zabrania na przykład grania nago w jakichś skąpych strojach albo coś, no nie? Stry y, Twitch zabrania tylko pokazywania tego na streamie, wiem. To też jest niewielka różnica, no nie? No tak. E, więc mi y, to bez różnicy naprawdę. No, jakbyś nagrywał topless i streamował, to by była... Ale no. faceci dalej mogą nagrywać topless, tego co wiem, tak? Nie, nie mogą. Też, też nie mogą? Żadne gołe klaty, ani kobiece, ani męskie. Aha, czyli równouprawnienie. Dokładnie. E, dobra, więc zamknijmy, e, Jacku, twojego newsa i otwórzmy e, informację, e, wiadomość, e, ciekawostkę od naszego gościa, bo chyba nasz gość czeka na jakąś grę, Michale. Co tam jest? Czeka, to za dużo powiedziane, bo dzisiaj pojawiły się news na gry, no, gry online, e, gry od razu mówię, że nie wiem jak to się czyta, więc angliści mogą mnie udóc Ejtr, w ogóle to jest chyba słówko skandynawskie jest to gra inspirowana mitologią nordycką, którą ja uwielbiam ma być to gra typu action RPG to jest też gry, mój ulubiony typ gry, I jedyne co to sam jakby wygląd tej te gry, ponieważ to ma być izometryczne i to z taką grafiką mocno pikselową Natomiast o co chodzi w tej grze, ma być ma mieć rozbudowany system walki, Jesteśmy gramy kobietą w ogóle, co uważam też za dosyć ciekawe, bo na ogół bohaterami w grach są faceci, no chyba, że można wybrać sobie, sobie bohatera. Tutaj gramy rudowłosą wojowniczką starczą i z mieczem, podobno ma być bardzo rozbudowany system walki, czyli to jest coś, co mm, mnie przyciąga i co, co mi się podoba w każdej grze. Obecnie ta produkcja zmierza wyłącznie na pecety, ale nie, nie wykluczone, że będą też konwersje na inne platformy. Sam, sam gameplay pokazuje jakieś 6 minut rozgrywki i pokazuje już tak dokładnie jak ta gra będzie wy wyglądać. I tak jak mówię, tak jak nie lubię takiej grafiki pikselowej w stylu retro, tak czasami mi się zdarza grać w takie gry, na przykład była taka gra, nie wiem czy sobie przypomnę tytuł, o sterowaniu statkiem w FTL. FTL, dokładnie. Zawsze, słuchajcie, marzyłem o tym, żeby mieć własny satek kosmiczny. A ta no, gra... Kto nie marzył, no, nie? no Ta gra to dokładnie ci pokazuje, jakby to mogłoby wyglądać. Oczywiście w takim uproszczonym trochę stylu, ale jak ktoś uwielbiał Star Treka, to ten, to ta, ta gra też mu się, się spodoba. Ja w tą grę przegrałem za 20 albo za, za 30 godzin. I tutaj ta gra, grafika retro i pikselowa mi nie przeszkadzała, więc jeśli ten system walki faktycznie będzie w Ejtr taki dopracowany to może być fajne, Tam, y, ma być sporo skili, mają być bloki, mają być uniki, podobno ma być istotne jaką pozycję się zajmuje względem tego atakującego, y, można będzie łączyć ciosy w kombinacje, co będzie zwiększać obrażenia, y, wszystko to zapowiada, że nie będzie to taki klikacz typu Diablo, tylko bardziej taka gra y, właśnie w stylu, który lubię, czyli trochę taka bardziej so, so, so, soulsowa. Ta gra mi strasznie przypomina Transistora, który ostatnio wyszedł na PS4. Też taki rzut izometryczny, niektóre skille są nawet bardzo podobne. Nie wiem, czy grałeś, czy nie grałeś, Nie, nie, podróż? w Transistora nie grałem. Nie. Ale też jest na PC, jakbyś chciał no to być może sprawdzę sobie po nagraniu, jak, jak to wygląda. Plus ta gra pachnie soulsami, no, No, podobno ma być trudna yy, i ten... Yy... System walki ma być też z, taki skomplikowany, rozbudowany, więc to owszem na, nawiązuje do Soulsów. Tobie tych gier, które prowadzą nas za rączkę, to według mnie jest bardzo dobre. Powinno być jednak trochę więcej, trudniejszych gier niż tak. te same Soulsy. A do słuchajcie, odbyt, a graliście tak, w Path of Exile? Bo po, po, ee, podobno mam, oni. Tak, mamy na komputerze, to jest takie Diablo Free to Play. Niezłe, naprawdę niezłe. No, ja, ja słyszałem, że tam jest podobno najbardziej rozbudowany system y, tych skilli, umiejętności. No, Jacko, tak, nie, tak tak jest. Widziałem to drzewko i wygląda jest, tak. po prostu obłędnie. No ja w, to, ja w to nigdy nie zagrałem, ale podobno twórcy Ejtr y, się też inspirowali y, Path of Exile. To jest tak jakbyś wziął mapę świata, z, nie wiem, która pokazuje rozmieszczenie każdego z trawy, no nie? I tak byś to sobie rozsunął i każdy coś potrawy to jest praktycznie jeden skill, który możesz użyć w tym Fat site, To jest po prostu rzeźne, co tam jest. No to tyle, jeśli chodzi o mojego newsa. Okay. Jest to gra, e... którą jestem za, za, zainteresowany. Tak, więc polecamy wam e, drodzy słuchacze. Aid, sprawdźcie sobie. Pewnie linka zamieścimy pod odcinkiem, będziecie mogli sobie bezpośrednio wejść. I teraz e, moja wiadomość do świata. No właśnie, chciałbym trochę porozmawiać o PlayStation Plus. Otóż, e, jak dobrze wiemy, teraz około 13,5 miliona użytkowników ma PlayStation 4. Dosyć sporo. PS3 jest już chyba ponad... Nie, już nawet nie wiem, chyba z 80 albo już ze 100 milionów ponad, ale chyba teraz coraz mniej ludzi będzie miało PlayStation Play 3, więcej projekt, Ale dowiedzieliśmy się, że prawie 8 milionów ma subskrypcji PlayStation Plus. I teraz chciałbym się trochę zastanowić, zatrzymać na tym temacie. Otóż przez ostatni rok praktycznie rok od premiery PS4 nie dostałem żadnej dużej gry AAA na PlayStation Plus na PlayStation 4 na PlayStation 3 widzę co ostatnio się pojawia i robi się coraz ma, coraz większe krapiszcze bo te gry są coraz gorsze to już nie są gry pokroju Bioshoca Infinite czy Metra czy dajmy na to Deus Exa Devi May Cry Nie, teraz są coraz słabsze te gry, coraz mniejsze minigierki i mi się zaczyna to coraz bardziej nie podobać. I zobaczcie, 8 milionów ma subskrypcję tego Plusa i tylko dlatego, że tak na dobrą sprawę potrzebujemy multi, żeby grać na PlayStation 4. I jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało na przykład za pół roku, bo zauważyłem, że coraz więcej osób odchodzi od Plusa, szczególnie na starszych konsolach. Co o tym myślicie, chłopaki? No to jest ciekawy zwrot akcji, mi się wydaje, bo kiedyś... Yy... Tam, powiedzmy nie tak dawno temu. PlayStation Plus to była najlepsza chyba możliwa usługa, jaką można było sobie wyobrazić. Płaciło się tam rocznie, nie, nie wiem ile, ale nie, nie dużo. 150 zł. 150 zł, więc że to jest na rok, to wcale nie jest dużo. Dostawałeś za, za to multi, które co prawda ja mam u siebie na pc za darmo, ale na konsolach jest płatne i trzeba się z tym pogodzić, to... Oprócz tego jeszcze miało się dostęp miesięcznie do gier, które można było potem sobie za zapisać na koncie, niekoniecznie trzeba było je ogrywać i te gry, tak jak pa pamiętam, y jak mi koledzy opisywali ci co mają y PlayStation 3, to, to były naprawdę niesamowite gry, miesiąc w miesiąc były to y czasami duże tytuły y AAA, y tej, tej, tej usługi im zazdrościłem do dnia, kiedy na PC, na Steamie pojawiły się Family Share. Więc dziwi mnie teraz, bo też, też słyszałem u znajomych, że jakby jakość tych gier z PlayStation Plus, te które przychodziły, to się to spadła. Ciekawe jestem, w jaką stronę to pójdzie. No wiecie, ale mniejsza gra nie znaczy, że gorsza gra. Indyki mogą być równie dobre co te AAA, no nie? No tak, tylko że mogliby dawać i takie i takie. Albo miesiąc powiedzmy te AAA, a z kolei w drugim miesiącu powiedzmy jakieś, te, jakieś indyki. A z tego co ja... Znaczy powiem tak, ja tam jakoś bardzo tego nie śledzę, więc może wy się bardziej wypowiedzieć. Znaczy zauważcie, że, że to jest bardzo dobry biznes, bo PlayStation Plus miał jakąś już tam markę, zrobioną dosyć mocną markę, dosyć silną i każdy praktycznie użytkownik PlayStation, praktycznie przynajmniej z moich znajomych, kupował to ze względu na te świetne gry. Ja mam jeszcze wite więc na Vita też dostaje. akurat na, na Vita dostaję dobre gry i jeżeli chodzi o Vita to nie mogę powiedzieć, że Sony robi to źle bo puszcza mi dobre gierki, ale jeżeli chodzi o PlayStation 4, słuchajcie, no ja mam to rok i nie mam nic, kompletnie nie mam gry AAA miała być Drive Club, Drive też nie ma chociaż demo Drive ma, ale Drive też nie ma i jest to dosyć słabe zobaczcie, Sony sobie myśli tak no dobra, mamy tego, tego, tego plusa wszyscy to kupują, dosyć ładnie nam się to sprzedaje, wyszła czwórka jeszcze lepiej nam się to sprzedaje więc możemy wziąć gorsze gry, bo i tak ludzie będą to kupowali, prawda? Ale długo to nie potrwa. Tak, no... no znaczy chodzi mi o to, że sprawa. długo nie potrwa to, że ludzie będą płacić za usługę, w której dostają powiedzmy gorsze gry, czy tam powiedzmy same indyki, bo faktycznie może nie, nie mówmy, że indyki to gorsze gry, no ale nie ma tych dużych gry, gier, które część graczy lubi. No dobra, ale co oni mają dać po roku od premiery? Tak naprawdę Jak jeszcze wszystko stoi po 120 zł na przykład w sklepach i praktycznie nie mają co dać u Sony. Jacku, ja Ci coś powiem, że już Ci mówię właśnie. Jeżeli chodzi o PlayStation Vita, to pół roku po premierze ruszyła ta opcja na, na pusie i dostałeś praktycznie pół roku po premierze od Vita, pół, pół roku, tak, od, od premiery Vita na świecie, dostałeś Uncharteda? dostałeś Gravity Rusha i coś tam jeszcze i to była opcja na rok, że one przez rok były. Czy nawet powiedzmy nawet niech będzie 9 miesięcy po premierze wite, już dostałeś e, tytuły startowe na wite, które były mocnymi tytułami. No bo Uncharted na wite no to spoko. No może nie jest zbyt rewelacyjny, ale bardzo ładnie wygląda. A tutaj nic, tutaj czy nawet tego naka nie są dać. To Grałem krem... trochę akurat w to to, to, to, to, to, to, pewnie. W to co. To co mówisz? Ale... I tak, tak, ale, ale cokolwiek nawet tego Killzona, zobacz Killzone, no, widziałeś ceny Killzona teraz? 50 zł <grym> nie. albo 40 nie mogą dać tego no tak, ale niby jest jakieś tam rozpiska, że według której muszą dawać gry do plusa, no nie? że poniżej jakieś tam oceny to oni tego nie wrzucają a że kilzon okazał no się no to. słaby no to a, a, a, co poradzimy a, a, na to? A, ja będę go bronił, Single jest beznadziejny ale multi naprawdę jest poza po tym z tego co słyszałem to chyba bardzo pięknie ta gra wygląda na Playstation tak, 4 tak, tak, tak, tak. Tak, to jest bardzo, bardziej silnik ładnie, graficzny no. niż sama gra. O. No ale, jest, ale Crysis, gra, no, no. sporo ludzi, których, którzy nie kupili tego Killzone'a, to myślę, że bardzo chętnie by chociaż spróbowali, jak to wygląda albo jak się gra za darmo w PlayStation Plusie. Poza tym stop. Mówisz, że nie było gry A-owej na PS4. A Tom Prider? Definitive? Definitive nie było, y Jacku. Był Tom Prider na PS3. Na PS4 A, chyba też. Nie, na 100% Definitive. nie było. Pio ten, y Jacku, Jakbym, jakbyś mi dał trochę czasu to nawet z głowy bym Ci powiedział wszystkie gry, które, które były. I wierz mi, nie było żadnego AAA-a. Tom Pryder Definitive Edition wyszło na PS4, tam nie wiem, pod koniec chyba zeszłego roku, albo, nie wiem, albo w lutym, w marcu już, już nie pamiętam, ale to wyszło jako normalna gra za 30 czy tam 40 funtów, przynajmniej u mnie. E, czyli tam za, za 200 zł i to wyszło. No ale no przecież od razu, jeszcze jakby to do plusa od razu wrzucili, nie, nie ma takiej opcji. Ale Tom Pryder normalny wyszedł na plusie, tylko że na PlayStation 3. To, to fakt, ale na PS4 tego nie było, Jacku. I nie ma żadnej gry AAA na PS4. Wiem, bo mam. I dobrze to śledzę. I, i wiem, co Stany dostaną w przyszłym miesiącu, bo wyszło to na, na, do internetu. I dostaną, A co? A to co dostaną krapiszcze. Po prostu dostaną krapiszcze. jest co? Ja już teraz e, nie pamiętam, ale nie pamiętam, bo tam nie ma żadnego tytułu, e, żeby go zapamiętać. E, autentycznie. Ja jeszcze mogę tam w ramach tego sprawdzić co tam będzie, ale, ale to, to będzie słabe ogólnie to będzie słabe więc e, nie zapowiedzi... słuchajcie, no w środę już będzie aktualizacja tego wszystkiego e, nowa oferta będzie pusa i jeszcze nie ma co będzie w Europie e, słuchajcie, już wam mówię co będzie w Stanach e, w Stanach będzie na Playstation 3 Frozen, Synapse Prime Team wiem... Binding e... of Izaiac. tak, ale, ale, ale to będzie na PS4 i Steam Ward tak, i Steam Ward Dick. to będzie na PS4. E, sorry, ale e, nie znam tych gier. E, Frozen Synapse Prime i Lutra Trouser... Trousers. Nie wiem co to w ogóle jest. E, nie jest to żadna gra AA. Nawite Escape Plan i The Hungry Horse. Też nie wiem co to jest. Same 6. Krapiszczy, po prostu indyków, które ja suma summarum mogę kupić sobie za 60 zł i tak to nie będę grał, bo ja mam, bo już zaraz GTA wychodzi, bo wychodzi Assassin, bo Shadow of Mordor chcę sprawdzić, bo mam Fifę. Nie, dokładnie. Po co w ogóle takie indyki? I właśnie ta usługa robi się coraz gorsza. Coraz gorsza. I ja muszę ją brać ze względu na multi. Ale ostro zastanawiam multi, które... Znaczy wiesz, e, nikt nie, które nie po, czekaj, pistoletem po, czekaj, po, czekaj, przy i ci nie każe brać. Oczywiście, że tak, ale no to mam nie grać. Usługę multi... No, płacę multi tylko za... nie jest jakimś niezbędnym tym. No Jacku, no akurat dla mnie jest. Dla mnie jest to y, bardzo niezbędne. I mam teraz płacić za usługę multi, która nie jest stabilna. E, znowu jakaś konserwacja będzie, albo już była, albo, albo zaraz znowu będzie kol... jakakolwiek kolejna konserwacja. Aktualizacja no, 2.0 wysypywała się ludziom. No nie, no. I oni za to wszystko płacą. E, nie. Słyszeliście w ogóle o 2.0? Co się dzieje teraz z konsolami? Znaczy, jak tylko wstawisz w stan uśpienia to już automatycznie konsola się tak zawiesza że musimy tak, mu się odłączyć to ja ci powiem jedną rzecz Jacku, że ja tak miałem poprzednio w tym przed 2.0 było tam 1.70 nie wiem, 3, czy 4, czy 6, czy 8, nie wiem i ja tak miałem poprzednio i w 2.0 no, pewnie jest dalej to samo więc ja, ja już miałem tak wcześniej to, to nie weszło mi z 2.0 tylko już wcześniej miałem ten problem tak czy siak chciałem zrobić hejta na plusa bo robi się to coraz gorsze a jest coraz więcej ludzi no, a ludzie, ja tam się cieszę tak naprawdę z plusa odkąd mam, jeszcze nie miałem ani jednego złego miesiąca. No i ja tak dostałem Crazy advisie. A jesteś mało wymagający. A Jacek jakie ty masz konsole? Ja? No, ty masz. Właściwie będzie powiedzieć jakiej nie mam. Aha, to znaczy masz PS4, PS4 i PS No, Znaczy nie, PS4 nie mam, Xboxa One nie mam i Wii U nie mam. Aha Czyli tych najnowszych nie masz. Tak. No to Czeka, może na dla.. PS4 dla czekam do lutego, no. a Xbox tam przyjdzie kiedyś tam, w jakimś stanie E, czyli może dlatego Cię tak to nie boli, bo nie, nie masz e, problemów co grać na PS4 z PlayStation Plus, czyli jakbyś miał. jak tak obody, obadałem sobie gry z Plusa tak naprawdę dla PS4 to chyba tylko jedna mi odpadła, tego co bym nie chciało grać, nie, nie? Tak to same bym chciał. E, Michał ma rację. Wiesz, wiesz dlaczego Jacku tak jest? Bo oni dają dobre gry. Bo nie oszukują się, dają dobre gry. To są gry w granicach właśnie ósemki, dziewiątki, czasami siódemki. To są dobre gry, tylko że to są indyki. No ile mogę grać te indyki? No kurczę, patrzę się na spelanki, czy jak to się nazywa? No przecież to jest. Przecież to. No przecież to jest straszna właśnie gra. Spelanki u no. mnie odpadło z listy do gry. Na ja mam na sześciordzeniowego Procka, czy 4, czy sześcio, czy 8 i ja będę grał w spelanki? Sorry, no, no ale w ja Full HD i 60 grać... klatkach super, ja mogę grać w takie gry na telefonach nie po to wydawałem półtorej tysiąca na konsolę, żeby grać w Spelanki czy innego, nie wiem Feza, no dobra Fez jest w porządku ale mimo wszystko Feza no, no nie no dobra, no, ja mam sorry. kumpla, który kupił PS4 dla BF'a 4, a nie gra w multi tylko na singla łupie od premiery My czy nie wiesz nie co nie Jacek, powiem ci, że ja trochę Krystiana rozumiem, znaczy on tak ostro jedzie teraz po tym Playstation Plus a ja nie mam w ogóle kon konsoli ale ja osobiście na przykład też wolę tytuły AAA. I owszem, od czasu do czasu bardzo rzadko czasami znajdzie się jakiś indyk tak jak FTL, który mnie wciągnie i w, który, w którego so, sobie pogram, ale to się zdarza bardzo rzadko. Jak ja gram na komputerze, na moim y, m, m, sporym monitorze, to wolę grać w jakąś grę, gdzie, która wykorzysta wszystkie możliwości te, tego sprzętu w którą będę grał długo m, niż y, jakiegoś Indyka. W indyki, tak sobie myślę, jak tylko patrzę, jak one wyglądają, to wolałbym mnie na telefonie faktycznie, żeby móc sobie pograć. E, dobra, ja, ja myślę, że ten temat pomału będziemy zamykać. E, powiem tylko, że jestem naiwny, kupuję tego plasa i będę go kupował, bo muszę grać. Może go, będzie lepiej. I tyle. E, ja i tak na to nie liczę. E, dobra, więc zamkniemy nasze tematy ze świata we, Wejdziemy na sprzedaż Sprzedaży w zeszłym tygodniu nie było Ludzie mnie hejtują, że im się to nie podoba A mnie to nie interesuje e, Więc pierwsze miejsce e, FIFA 15 Drugie Minecraft, trzecie Devil, Louis Vine e, Czwarte Destiny, piąte e, Mordor, e, czyli Shadow of Mordor I dalej mamy Forza, Bayonety I Alien Isolation Więc tak, FIFA pierwsze miejsce, wiadomo, oczywista sprawa Drugie Minecraft, gracie w Minecrafta? Grałem kiedyś trochę Na no ja, PC tak oczywiście, też podobało mi się Moje dzieci Dobra, grają już. do tej pory Tak, więc y, wysłała PlayStation Edition Chyba tylko to jest na PS4 Nie wiem czy na PS3 to Nie, samo Nie, PS3 i PS Vita to samo Znaczy ogólnie PS3, PS4 już to miało A teraz PS Vita dostałem Aha, więc y, może stąd ta druga sprzedaż Ja trochę pograłem, jest, jest na PS4 takie demko E, pół godziny można grać i później musisz jeszcze raz czytać to i znowu pół godziny można grać, więc takie małe demko. A można było za darmo dostać Minecrafta. Był cały myk, że był taki błąd na storze, że musiałeś dodać demo, tylko nie płacić za nie, dodać pełną wersję i wtedy jak już płaciłeś za to demo, to automatycznie płaciło się 0 zł za pełną wersję i miałeś obie te gry. I demo i pełną. Minecrafta na wszystkie konsole. To było niezłe. To szkoda, że mi wcześniej nie powiedziałeś, to by sobie grały. No dzięki Jacek, Sam wiesz? się dowiedziałem o, po tym o, jasno, już wszystkim. Jasno, jasno. Ale tak NBA zgarnąłem. Bo też był błąd tego. E, więc e, Minecraft. Minecraft, który ma już chyba 25 lat, wyprzedza wszystkie nowe gry poza Fifą Trzecie miejsce: nasz horror Evil Wine. E, e, Jacku, e, będziesz to kiedyś ogrywał w ogóle? Bo to chyba jesteś zainteresowany tym tytułem. Ramy jadą, w środę powinny już być, więc. Ach, więc będzie się działo. No będzie moc. Tak, Destiny na czwartym miejscu spadło. Nie mogę się doczekać, kiedy w ogóle zejdzie z dziesiątki no i Shadow of Mordor, ja pi piąty, jako piąte miejsce no ja będę w to ogrywał jestem strasznie zainteresowany tym tytułem i strasznie się na nim jaram i czuję, że naprawdę może przebić tego Asasina naprawdę polecam to jest mega gra ja, to był najlepszy Asasin, jaki jakiego grałem o, o dokładnie o Shadow of Mordor to jest to, co powinno być asasynem tak naprawdę tak. dokładnie, więc ja na 100% to kupię a, a, a widziałeś Jasku, że mam parasolkę? widziałeś parasolkę? widziałem parasolkę. dobra fajną więc... parasolkę tak, ty Michale nie widziałeś? Nie. Ale może ją zobaczysz, ja, ja później o niej powiem. Dobra, e, zamkniemy to, przechodzimy do głównego tematu, London Comic Con. No słuchajcie, w zeszłym tygodniu byłem w Londynie na Comic Conie. Comic Con to są największe targi w Europie, jeśli chodzi o komiks, książkę, film, serial i przede wszystkim gry. W tym roku była magiczna frekwencja 110 tysięcy ludzi. Słuchajcie, było ich od groma. Po prostu ludzie, ludzie byli wszędzie. To tak z ciekawości wiek... powiem, no, no. że na PGA było 75 tysięcy ludzi w Poznaniu mhm. no to, na targach. To, to, to, to też dosyć sporo. To też dosyć sporo. No jak na polskie realia, to jest tak, mega tak, dużo. tak. Tak, tak, tak. No, spodziewali się 50 tysięcy. Dlatego było trochę ciasno. No tak. dobra, no, dawaj no, dalej. w zeszłym odcinku było. Tak, więc ogólnie ja sam tam sobie przyjechałem w piątek rano, jakaś tam kolejeczka była taka godzinna, dostałem opaskę na ręku i już następnego dnia, już bez kolejki wchodziłem w sobotę i w niedzielę już bez kolejeczki, dużo osób oczywiście, wszyscy poprzebierani, bardzo fajnie do czego dojdę o czym zaraz powiem gwiazdy były na przykład Radcliffe ten od Harry'ego Pottera, można było wziąć sobie od niego autograf, byli kole kolesie z Power Rangers E, Zrobiłem zdjęcia temu e, murzynowi i temu czerwonemu. A no, porobiłem parę zdjęć, ogólnie bardzo fajnie, bardzo dobrze się bawiłem. Ale e, widziałem bardzo fajne rzeczy na komikonie, o których właśnie chcę Wam przedstawić. Pierwsza rzecz, która, e, która po prostu mnie bardzo zaciekawiła, drukarka 3D. Czy widzieliście kiedykolwiek drukarkę 3D? I... Nie na żywo. Nie też na nie ży na żywo. Nie na żywo. A w widzieliście w ogóle, jak ona drukuje? No też na nagraniu. Zależy, na nagraniu. jaka drukarka, bo to już są chyba dwa albo trzy rodzaje tego tak naprawdę, 3D no ja, ja, ja to nawet nie wiem, po prostu widziałem no słuchajcie, no, koleżka bierze sobie jakiś, jakiś, jakiś nie wiem, robi w jakimś edytorze 3D czy no, w jakimś programie graficznym coś, niezależnie od tego mikrofon, kapek, telefon puszka, cokolwiek robi to, do, wrzuca to do drukarki w sensie wysyła dane do drukarki drukarka to drukuje, drukarka drukuje w taki sposób że tak jakby plastikowe nitki ze sobą łączy, tak jakby ktoś szydełkował, robi to w powietrzu i powstaje mu jakaś taka bryła, która się coraz bardziej powiększa, bo ona, on to wszystko zlepia. I powiem wam, że efekt, je, efekt jest świetny, naprawdę no, wygląda to niesamowicie. Dosyć długo to drukuje wszystko i, i fajne rzeczy tam powychodziły jakieś tam. A do... dosyć długo to znaczy ile mniej więcej? No, mi się wydaje, że tak z pół godziny, to wydrukujecie taką figurkę, taką 10-centymetrową, pięt... no, taką nie za dużo, powiem ci. E, może tam były jakieś, nie wiem, gorsze drukarki, czy nawet lepsze drukarki, ale, ale jeżeli chcesz taką figureczkę, taką dosyć małą, no to tak z pół godzinki e, wydaje mi się. A to od razu koloruje? Tak. Czy... No właśnie, to się o, też chciałem o to zapytać. E, e, wiecie co? E, nie wiem. Nie wiem ze względu na to, że to był jednolity kolor on to robił, tam był chyba albo fioletowy, albo różowy No on to robi w powietrzu a wiecie, no ja nie będę stał nad drukarką i patrzył jak to się drukuje bo to by szło dosyć wolno a na ile to jest precyzyjne czyli te figurki to jest tam bardzo, tak, to, to jest bardzo precyzyjne no to wiesz, no Wiesz, piszesz na przykład zdanie na drukarce, no to wydrukaj Ci takie zdanie. Robisz coś w 3D, nie wiem, czy specjalny program musi być do tego, czy jakikolwiek program, ale on Ci wydrukuje to, co chcesz. To, co chcesz, jeden do jednego, jakby zrobić taką małą figurkę i na przykład narysujesz jej, e, na przykład będzie to jakiś Kaczor Donald stojący, mały, kamizelka w środku guziczki, takie małe, czy coś, on to wszystko zrobi. Rozumiem, a wszystko powiedz mi... Robi, bo... No bo, bo to są takie niteczki takie malutkie i on to wszystko fajnie łączy i, i rewelacja, no dla mnie rewelacja. Ja nie wiem ile one kosztują, ale drogo. Tam nie można było ich kupić, tam można było Aha. sobie coś tylko wydrukować, więc ja nie wiem jaka jest, jest cena tego. Ale Wydrukowałeś coś tam, sobie? Sporo. Nie, no ze względu na to, że kolejki tam były straszne, Aha. no i nie będę czekał dwóch godzin, żeby mi coś wydrukowało i co, na co będę czekał też, wiesz, trochę, więc nie, nie, nie, nie. nie. A ile kosztowało wydrukowanie czegoś? Tam chyba było około 10 albo 20 funtów, e, nie pamiętam. E, nie, no to. Czyli to, około 100, by, tak u to, nas. Wiesz, to mógłbym, wiesz, no e, mógłbym napisać bez zmienny na przykład nie, tam w 3D, że mi to wydrukowało sobie w domu, nie. Ale nie, nie, to akurat mnie nie interesowało. E, były duże kolejki, ale no, no 10 czy 20 funtów taka pamiątka z komiką, no, można można było, powiem wam, ale. Ta drukarka 3D była chyba tylko w jednym dniu, bo tylko w jednym dniu ją widziałem i po prostu to była niedziela i ja już wtedy byłem zjechany trochę. No, więc drukarka 3D polecam, zobaczcie sobie jak to wygląda, bardzo fajne. Przejdźmy teraz do cosplay. Z cosplayami jest ciekawa opcja. To nie jest PGA, w którym ktoś przebiera się załóżmy za Paydaya i jest i wydaje mu się, że jest świetny. To jest Comic Con, w którym 60%, 60 ludzi się przebiera. Ja byłem nieprzebrany, nie chociaż teraz trochę żałuję. I tych, tych payday to ja widziałem chyba 15, 15 osób. I w ogóle zdjęcia to z żadnym nie chciałem. To taka ciekawostka. Słuchajcie, no tam ludzie byli przebrani za wszystko. E, ja nie wiem, może wrzucę pod odcinkiem jakieś zdjęcia z Comic Conu. Zobaczycie, koniecznie. Zobacz, zobaczycie, za co ludzi się przebrałem. Słuchajcie, koleżka ze Szwajcarii przebrał się za Aliena. Ja nie widziałem tak świetnego aliena, rozumiecie? On jeszcze otwierał tą paszczę i wykładał te małe coś. Wiesz, ta, tak jakby Cię wiesz, chciał przyciągnąć. No, po prostu rewelacja. Zrobiłem zdjęcie sobie ze Slenderem, oczywiście, czyli, czyli, naszym, czyli naszym logo. Słuchajcie, wszystko co widzieliście, graliście, czy oglądaliście w telewizji, wszystko tam było. Wszystko, wszystko. Wybierzcie sobie kolej jaką... z symulatora chleba? Ej, no spadaj, Ej, no nie. A nie, to, akurat to, to niedawno, Ej, to wyszło niedawno. Ej, to wyszło niedawno. No dobra, to coś, co było trochę dalej. Yy, symulator kamienia. Koza? A, symula... Ej, a symulator ale, ale, kozy. Słuchaj, No to są dosyć słabe kospoje, sła, słabe by wtedy były, nie? No, przebierz się za kamień. Nie, no. No, no dobra, a oktodat? Kurde, kto da chyba nie U. widziałem, ale, ale widziałem 4, sh sh Sharknado widziałem, to, to wam wrzuciłem. No, no było, e, było, było. Czyli koleś przebrany za tornado z rekinami, jak w tym filmie. E, były... Mega film polecam. Tak, mega film. Był na przykład jakiś koleżka, który włożył sobie, słuchajcie, normalny kineskopowy telewizor e, na głowę i sobie tak chodził, nie? E, A co czy... było z tego? Y, to było banimę jednym. Y, ja myślałem chury, chury w ogóle, że to tak. było w jakimś silent hillu, w jakimś horrorze. FLCL w skrócie to się nazywało, no nie? I tam właśnie był taki koleś, co z telewizorem biegał i tłukł wszystkich gitarą. Tak, bardzo możliwe. By były na przykład osoby, które, e, nie wiem, założyły sobie karton, tak? Karton, e, nie wiem, e, dwa na dwa i chodziły w kartonie, nie? No, spoko, ale... Mówię... Minecraft. Minecraft. E, słuchajcie, no Gwiezdne Wojny, jakiś Dark Vader i to wszystko, no to wyglądało rewelacyjnie. I teraz e, taka ciekawostka. Były na tych targach międzynarodowe, bo to europejskie mistrzostwa Europy w cosplayu i nasz reprezentant Polski, nasi reprezentanci Polski brał, brali udział trzech reprezentantów polskich i wyobraźcie sobie, że Polska zajęła pierwsze miejsce, wygraliśmy europejski cosplay, jesteśmy najlepsi w Europie w tym, w ogóle mamy dosyć wysoki poziom cosplayu i to była osoba, która przebrała się za Kingdom Hearts, tego RPG'a za tę główną postać. Tak, Sarah. tak, tak, dokładnie tak. I bardzo fajnie to wyszło, bardzo ładnie wyglądała. Może nie jakoś tak super, super. To nie jest ciężki cosplay przynajmniej tak mi się wydaje. Ale, ale to jak odegrała tą rolę, bo, bo to taka, taka mała incymizacja tego była. I to jak, jak to może zostało zrobione, bo tam były jakieś drzwi, on tam szuka klucza, coś tam, coś tam, znalazł ten klucz, otwiera ten klucz, a tam w dole w środku. No po prostu to było <śmiech> bardzo fajne. No oczywiście dla fanów. No słuchajcie, no pierwsze miejsce. Eee, ja tylko chcę powiedzieć o dziewczynie bodajże z Danii albo z Danii, albo z Austrii już nie pamiętam, ale zrobiła coś, coś bardzo fajnego. Nie wiem czy oglądaliście film Frozen No ja widziałem, ja eee, widziałem. No i tam jest taka piosenka, taka, taka piosenka którą wszyscy znają. Tam, yy, no, no oni, oni sobie. Let it piosenka. go. No. Tak, tak, tak, tak, dokładnie tak. I wyobraźcie sobie, że dziewczyna oczywiście się za to przebrała, jakieś tam dodatki, do że śnieg tam pruszy, coś tam, coś tam spoko ale zrobiła rzecz świetną bo wzięła, wzięła tą piosenkę i słuchajcie, mieliście na telebimie na przykład Russia i szedło jedno zdanie po rosyjsku, Policz, jedno zdanie po polsku Serbia, jedno zdanie po, po serbsku i zrobiła całą tą piosenkę na 15 języków, ostatni szedł angielski I no było to, coś takiego to było, nawet Disney sam to zrobił tak, i to, to było rewelacyjne to oczywiście ona nie śpiewała, tylko to były te poszczególne dubbingi z danych krajów ale wyszło to rewelacyjnie i a, wam, a propos Frozen, widziałeś koreańską wersję tej piosenki? Tak Jacku, pokazywałeś mi, <grym> trochę mi szkoda tej dziewczynki, ale dobrze się przygotowała przynajmniej. To był facet. <grym> no chyba właśnie tak, to był chyba facet. Rzucimy pod odcinkiem <grym> dla wszystkich. Tak, e, tak. ale e, powiem wam, że... no słuchajcie, stroje rewelacyjne. Słuchajcie, e, był ten z Futuramy, z Slenderą się nazywa? Pamiętacie ten robot? Ben Bender. Bender, o Bender, sorry, Bender, tak, masz tak, no Bender, wielki Bender chodzi. Chciałem Blender powiedzieć. Blender, tak, e, Bender, dokładnie. E, czy, no, słuchajcie, no wszystkie RPG. ja tam połowę rzeczy to, ja nie wiedziałem, bo to są jakieś japońskie RPG. dużo, sporo rzeczy też z LOLa, ja nie znam tych postaci, ja w to nie gram, czy z tych japońskich RPGów to tak trochę średnio. A no, no, po prostu powiem wam, rewelacja, jakiś żółwie ninja, wielkie żółwie ninja, tam sobie chodzą, wszyscy co z nim zdjęcia, czy, no... No, no wszystko, co sobie można wymyślić. Rewelacje. Rewelacje, cosplaye są świetne. E, dobra, więc nie będę Was męczył tymi cosplayami. Przejdźmy do tematu głównego, czyli do gier. E, do gier i zaczniemy od The Order. E, słuchajcie, no e, byłem na zamkniętym pokazie, to trochę mało powiedziane. Po prostu były konsole z The Order. Po, podszedłem sobie do nich i sobie chwilkę pograłem, ale pograłem sobie dosłownie chwilkę, bo e, powiem Wam, że... To wygląda tak jak na e, trailera, więc e, jeżeli widzieliście gameplay z The Order. Widziałem? E, tak. E, Dalej taki topór. Słam? Dalej jest... tak toporne? No jest to porne? Poprawili? E, Jest to porne? Nie, nie, to, to, to będzie toporne. Ale i... pod jakim względem toporne? że chodzi o ruchu pewnie. Tak, tak, tak. Jest to... słuchajcie, dla, dla mnie to jest, to są, to są, to są dżipsy, to są of war z, z Xboxa. Dla mnie to jest ta gra. Oczywiście w innym klimacie, bardziej steampunkowe e, e, trochę inaczej to wygląda, ale, ale dla mnie to jest to samo. Z tym że, the order jest piękny, naprawdę jest piękny i na te filmiki co, co widzicie, one, one są chyba jakby jeden do jednego. Ta gra naprawdę jest ładna i to, że ta postać cały czas coś robi, jak stoi, jak Kuca, czy coś, że coś tam że, że drapie się, że, że ma tą minikę, czy cokolwiek, to jest świetne to jest świetne, bo ona cały czas żyje i mi się to strasznie podobało, oczywiście pasy są bo to jest kinowa akcja, więc wymyślili sobie te pasy, przez co nie jest full HD tylko jakieś tam 900p czy jakieś takie rzeczy to jest wszystko, ale więcej o tej grze nie powiem, bo po prostu wszystko widzieliście i... Jedno pytanie, czy te pasy są takie jak w The Evil Within, czy takie bardziej subtelne? Wiesz co, nie widziałem tego, tej gry, o której To sobie tutaj. wyobraź, że Devil Within ma takie pasy, że dwie trzecie ekranu to są właśnie czarne pasy, a jedna trzecia to jest właśnie to, co widzisz. No to, Ale powiem ci, że... to podobno jest, słuchaj, zamysł artystyczny twórców, że ma być to taka, wiesz, filmowy odbiór rozgrywki. tak samo. Ale najlepsze jest to, no. że te pasy, te czarne, to one zakrywają normalnie to, co powinieneś widzieć. To nie jest tak, że ten ekran jest tak pomniejszony. I te pasy. Ja rozumiem, prostu... to jest tak jakbyś o, oglądał film, z którego ktoś wyciął e, górę i dół. No dokładnie. Znaczy, nie tyle co wyciął, co zakrył pasami, no nie? Ale ta góra i dół tam dalej leci za tym, no nie. E, więc tutaj, tutaj dwie trzecie nie. Jest. E, powiem ci, że trochę ci zabierają tego ekranu. Ale chyba nie, nie aż tyle, ile w tym. tym e, jest. Tak więc, więc. Więc nie. Ale myślę, że The Order można się zainteresować, z tym, że to nie będzie żadna skomplikowana rozgrywka. Jedynym problemem The Ordera jest to, że wychodzi w lutym. W lutym, gdzie wychodzi Wolf, gdzie wychodzi Wiedźmin, gdzie wychodzi wasz Bloodborne i wszystkie... I, i chyba jeszcze tam coś wyjdzie takiego mocnego. Więc powiem wam, że The Order, pomimo tego, że wydaje się w porządku, będzie chyba najgorszym tytułem w tym miesiącu. Ale w to, w to miesiącu tak naprawdę lutym. nie ma nic do rzeczy, że te gry wychodzą, ponieważ tak naprawdę jedyna walka będzie między Wiedźminem a Bloodborne, ponieważ są te same, no prawie te no tak. same rodzaje gier, czyli te Ale RPGi ja nie wiem, czy będzie taka walka Jacek. Yy, Bloodborne przecież masz tylko na PS3, a Wiedźmin będzie wszędzie. Czwórki. Co? PS4. PS4. Na PS4. PS4. No to miałem na myśli PS4. Yy, a Wiedźmin, Wiedźmin będzie na, na wszystko. Starą? Na starą generację nie. wychodzi Wiedźmin? Nie. Tylko nowe generacje. No. no właśnie też mi się wydaje. Znaczy, no, no to dobrze, to na PS4, na, P, na X... Yy, Xbox One i ten i PC konkretyzując to Konkretyzując, co mam na myśli mówiąc wszystko. <laughs> Ale ogólnie jak masz pana RPG-ów i zobaczycie i Wiedźmina, i Bloodborne a ma na przykład PS4, no to wiesz, tutaj już będzie miał dylemat, ale no jak nie, to zobaczyć... Ja nie wiem, Jacek, order, naprawdę, evolve. bo jednak to będą dwie różne gry, yy, Wiedźmin i Bloodborne. Bloodborne to, to będzie taki prawie że slasher, tam w klimatach takich mocno mrocznych, żeby nie powiedzieć prawie horror, a ten... A Wiedźmin to jednak będzie taka pełnokrwista, fa fabularna gra RPG, ja, ja, o ile im to wyjdzie. No, o ile im to wyjdzie, ale to będzie taki wiesz, bardziej Skyrim, z, z, z otwartym światem. Więc y, ja tak do końca nie wiem. Raz, bo, właśnie, że Bloodborne jest ograniczone do jednej platformy, a Wiedźmin wychodzi na trzech, a dwa, że jednak y, no, te gry nie są takie same, one, są, one się bardzo różnią. To tylko z Wami mogę rozmawiać, Diordera, i Wy mi przejdziecie do Bloodborna, tak? To, to tylko z Wami, to tylko z Wami takie rzeczy. E, dobra, więc porozmawiamy o tym później, bo o tym też będę mówił. Ale zobaczcie, że The Order to, jest, to to chyba będzie też kooperacja multi, tak mi się wydaje. Z, y, nie miałem tam takiej możliwości, ale wydaje mi się, że tam będzie kooperacja y, normalna multi. A ko kooperacją lepszą multi będzie Evolve, więc to może rywalizować ze sobą. No ale jest. Evolve jest tak typowo tylko pod multi. A Agra, że... graliście tak. w Evolve? Tak z ciekawości? Ja będę o nim mówił później. Aha, dobra. Ja nie grałem, ale wszędzie kody rozdaję na lewo i prawo. Mnóstwo dostaję je. Ja mam zainstalowane, a dzisiaj jest ostatni dzień, kiedy można zagrać. A no, jeszcze nie grałem, właśnie. E, serwery na PS4 nie działają do Evolve, e, bo no, mają spały się. Tak, bo mają problemy z aktualizacją 2.0. Ach, te Sony, ach, te Sony. Dobra, e, nieważne. Na, na razie to zamkniemy. The order e, jest taki jak na trailerach. Jeżeli Wam się podoba, bierzcie w lutym, jeżeli nie, to nie bierzcie, Wow jestem odkrywczy. Dobra, następną grą, którą lukałem, był to Assassin's Creed Unity. A to mnie fajna niespodzianka spotkała, otóż e, pani, która była na stędzie, okazała się Polką, więc sobie chwilę porozmawialiśmy później powiedziała mi, gdzie jest stan od Far 4, bo nie mogłem znaleźć. I, I bardzo ją pozdrawiam, nie pamiętam jak się nazywa. Wiem, że pracuje w Ubisoftie i ma świetną pracę, odbiera telefony od ludzi, którzy narzekają na gry. Rewelacja, ale chętnie bym z takim pogadał. Więc e, pograłem sobie w tego Assassina. Miałem tam jedną misję do zrobienia, oczywiście kogoś trzeba tam zabić. No i słuchajcie, gameplay był z tego co widzieliśmy, z tego co, co, co mamy w internecie. E, powiem Wam tak, grafika jest niezła, e, grafika jest lepsza niż e, w, w Black Flagu i jest bardziej szczegółowa i tak dalej i jest to wszystko fajniejsze, ale nie jest to Full HD i to, nie, i, i to może aż tak nie widać, ale widać spadające klatki i widać, że tam jest 30 klatek i najgorsze jest to, że spadają te klatki, że jest mniej niż 30 i słuchajcie, ona mi skakała ta gra, ta, chyba ogrywałem alfę, wydaje mi się, że ogrywałem alfę miała problemy z płynnością i to już nie jest fajne i powiem Wam, że ta grafika pomimo tego, że jest lepsza w Black Flagu wydawało mi się, że będzie jeszcze lepsza ale troszeczkę jest gorsza niż to, co widzimy na gameplayach ogólnie w internecie więc o, chociaż, chociaż to i tak jest bardzo wysoki poziom, no nie oszukujmy się. Podobało mi się to, co tam zobaczyłem, ale, ale oczekiwałem trochę lepszej rzeczy. A jeśli chodzi o walkę, to niestety jest to, co było. Tam jedna osoba cię atakuje czyli I stary to... dobry asasyn, tak? I to. No dokładnie, mo można tak powiedzieć stary dobry asasin. E, więc ta walka została praktycznie niezmieniona. Z tego, co ja widziałem, z tego, co ja grałem, z tą alfę to wszystko zostało. Grafika została pociągnięta, usunęli multi. Fajnie to wygląda, fajnie się wchodzi do budynków które od razu się wczytuje To jest świetne, to mi się strasznie spodobało No ten Paryż, no to ten Paryż wygląda w porządku no, no nic odkrywczego wam o tej grze nie powiem Z tym, że chrupie, po prostu chrupała ta wersja No zobaczymy, no 60 lat to już nie będzie, nie będzie takiej płynności jak w Black Flagu Szkoda, ale wydaje mi się, że to będzie dalej dobry Assassin eee, Zobaczymy po, tych, po recenzjach jak wyjdzie, no ja miałem tylko jednego typa do ubicia i go ubiłem, więc skończyło mi się z zobaczymy, no, no fajnie myślę, że, że wezmą i tak a, a ja się jeszcze zastanowię Zobaczymy, jak będzie z tą płynnością Bo nie podobało mi się to, że to tak chrupało No a powiedz mi Gameplayowo to jest y, Dokładnie taki samo jak Assassin? To, to się nic nie zmienia nie, nie, Czyli no, nie, nie ma żadnych Nie ma żadnych no, nowinek Takich gameplayowych typowo e, Znaczy słuchaj e, ja, ja czegoś takiego nie zobaczyłem Grałem w Black Flagu bardzo dużo ale z tego, co tam widziałem, to nie. To nie Być może dlatego, że miałem Alfę yy, i miałem jedną misję raptem do, do no, kogoś. i to kogoś. To, to był ten filmik, w którym jesteś na górze, a na dole jest duży tłum miałem tą misję właśnie i po prostu tam gdzieś z boku był jakiś koleś, którego musiałem zabić po prostu sobie tam przeszedłem, fajnie to wygląda bardzo ładnie to wygląda, dużo tych szczegółów jest to wygląda bardzo fajnie, myślę, że zoptimalizują to tak, że, że będzie miało te, te 30 klatek, chociaż już to trochę boli, bo te 60, jest jest prze no niestety, ja w zasadzie nie widzę ten przeskok 60 to 1, 30 to drugie, ja to widzę, ale kosztem grafiki bardzo ładnej grafiki, z tym, że tam się nie, tam się dużo nie zmieni w tej grze, to będzie normalny Assassin, to będzie normalny Assassin, który zbyt dobrze nie ewoluuje. Zobaczymy z to, co z tą kooperacją będzie, bo to jest ciekawa sprawa. Znaczy Zau dodali jedną rzecz, w w Assassinie. No, proszę Cię Anomalia Anomalia Animusa jakoś tak, nie ogólnie tam Assassin's Creed to tam ani nie ziemia, ani nie grzeje, tam są obojętny. Wiem. Ale jest ta anomalia Animusa, gdzie przenosicie po prostu tego starego Paryża, na przykład Paryża w czasie II wojny światowej, no nie? Wiem. Tak, to, to może być, więc yy, ja po prostu... To jest chyba jedyne co dodam. Yy, tak, ja powiem, że fani tak wezmą. Ja może i tak wezmę, bo moja dziewczyna się na to rzuca i chce to brać. Yy, I pewnie pogram i coś tam wam powiem więcej. No myślę, że to będzie stary, dobry Assassin, no i tyle. No, czy będzie lepszy niż normalne? Nie wiem. Ale po, po tym co widziałem, to dla mnie to jest stary, stary, stary w sumie dobry Assassin. No, bo seria jest ogólnie dobra, udana. A, a, ale nic wielkiego nie zmienia. Powiedzmy, że gramy w kolejne Call of Duty, tak. Ciekawe jest tam no, oni tak to potem przeciągnąć. To jest skóra z z złote jaja, więc oni to mogą do śmierci ciągnąć. Michale to się tak sprzedaje, że. No kurczę. To jest jak FIFA i PS. Hmm. Dokładnie, dokładnie tak. Chociaż PS się słabo sprzedaje. Znaczy nie no, no i tak się dobrze sprzedaje. E, no, więc e, tyle o Assassin's Creedzie przejdziemy do kolejnej gry, którą ogrywałem ogrywałem, to, było, to była ciekawa opcja bo w piątek tego nie było, ale w sobotę patrzę, pojawia się wielki hangar normalnie wielki hangar, do którego można wejść tam wszędzie napis Dead Island Escape Dead Island i sobie tam wchodzę do środka, patrzę kompy i ogrywałem tą grę na kąpie Escape Dead Island o tym właśnie powiem, premiera za jakieś dwa tygodnie zresztą Assassina też to jest ta MOBA, czy ta trzecia część to, jest, to jest ten e, spin-off, to jest dokładnie spin-off ale w sensie, ta MOBA, czy ten taki na modłe na, na, Tak, tak, tak, tak, na modłe borderlands. Słuchajcie, e, e, nowy Dead Island, spin-off, e, ogrywałem to na kąpie. E, powiem o grafice. Grafika jest podobna do Borderlandsu, do Borderlands faktycznie, ale mam wrażenie, że jest słabsza. E, jest oczywiście cukierkowe, te motywy, takie mocna czerwień, to takie fajne, no tak jak w, The, w Dead Islandzie zawsze mieliście, takie czerwone, mocne kolory takie wszystko było błyszczące, zielone, czerwone, fajnie, ale niestety to jest wszystko rysowane ten cel shading i to, no moim zdaniem trochę słabiej wygląda niż Borderlandsy, aczkolwiek grało mi się w to bardzo przyjemnie. Jest widok z pleców, czyli już nie macie FPP, FPS, tylko macie TPP, czyli jak tą Priders, Uncharted, The Gears i tak dalej, więc jest widok z pleców. Miałem sobie toporek i rozwalałem wszystkich, później tam miałem jakąś walkę z bossem i demko mi się skończyło. No trochę pochodziłem, no powiem wam, że jest to trochę biedny tytuł, otoczenie jest stosunkowo biedne, jak grałem na kąpie, no, to sorry. E, więc wyglądało to średnio, ale nie wiem, miałem jakiś fan z rozwalania tych zombiaków. Po prostu jarałem się z tym, że ich rozwaliłem. Prawdopodobnie będzie tam crafting, ale ja nie miałem tego, pewnie crafting powróci. No i, no i takie słodkie rozwalanie zombiaków, no wydaje mi się, że, że no dla fanów Dead Islanda no może, no ale, ale musicie sprawdzić wcześniej, bo, no bo to, to, będzie taka, to będzie taka przeciętna produkcja przeciętna produkcja i ja już to widzę aczkolwiek mówię wam, fan z zombiaków świetnie. chcecie coś się dowiedzieć o Dead Islandie? chyba, chyba, chyba nie mnie poprzednie nie wiem, części wy, wynudziły, ja liczę tylko na to że Dying Light z tym systemem parkour będzie i tą grafiką tak. będzie oferował coś więcej niż kolejne Dead Islandy Dokładnie tak powiem Ci, że ja na Dying Light czekam. W piątek miałam mieć konferencję o 15.00 Dying Light i wyobraźcie sobie, że niestety nie było, nie wiem czemu. Pojawi się tylko koleżka, który zrobił taką grę jak Thomas Was Elon. Może kojarzycie? Ja kojarzę. E, tak, ja też. Więc pojawi się ten twórca i mówił o nowej grze, którą robi, ale mnie to hashtag nie interesuje, więc tam tamtą wyszedłem aczkolwiek Thomas Was Elon był bardzo fajny i przeszedłem całe i, i świetnie się bawiłem ale no, na, nie chciałem spędzać godzinnej konferencji na jakimś kolejnym indyku, więc wyszedłem stamtąd a właśnie czekałem na Dying Light. szkoda e, dobra, więc e, Escape Dead Island e, zobaczcie, ale, ale nie wiem czy jest na co za bardzo e, kolejną grą będzie Evolve I tak, jeżeli chodzi o Evolve, nie zagrałem w Evolve ze względu na to, że były straszne kolejki, a grało się tam normalne rundy, więc te rundy trwają około 10 minut i patrzę, że przede mną jest 50 osób, więc suma summarum 2 godziny nie będę czekał. Ale popatrzyłem sobie, jak, jak się sobie grają. Fajnie sobie grają, e, grali sobie na komputerach. E, szkoda, że na komputerach, a nie na konsolach. Grali sobie na komputerach. To, co było w internecie, to jest to samo. Powiem Wam, że graficznie jest troszeczkę lepiej niż to, co widzieliście w internecie. Ja więcej na ten temat nie chcę mówić, bo wszystko macie w necie. Więc moje wrażenia są takie, jak w internecie. Biorę na premierę. To będzie ciekawy tytuł. Eee, więc tyle. Eee, przejdę do następnej gry. Eee, poszedłem w końcu na ten stand Far Cry 4. Eee, słuchajcie, nagrywałem Far Cry 4. No na początku go odpalam. Mam do wyboru, czy chcę zagrać misję eee, lecąc, jadąc czy idąc. Wybrałem sobie, że chcę lecieć, no i pojawił, e, zrespawnowałem się, miałem takie, taki helikopterek, może na demku widzieliście, na, na e, gameplayu. Ja, ja widziałem. Też. Tak, tak, więc wszedłem do takiego, takiego jakby tekturowego helikopterka, takiego śmiesznego, słuchajcie, lecę sobie w powietrze, tam widzę, gdzie mam mniej więcej dość, Coś tam idę, ale dosyć ciężko się nim sterowało. więc gdzieś mnie tam zawiało Zawiało mnie gdzieś i tam licznik mam, że za 10 sekund zginę, za 9, za 8 Słuchajcie, doszło do zera i gra mi się wysypała, błąd wyskoczył i do menu PS4 wyszedłem, bo na PS4 No i musiałem odpalić tą grę jeszcze raz, no dobra, odpalam ją jeszcze raz Dobra, to już wziąłem, że chcę tam sobie po prostu e, przejechać albo przejść, już nie pamiętam ale summa summarum pojechałem sobie tam na słoniu tak jak w demku, chodzę do tych drzwi zaczyna wszystko się fajnie się na słonie jeździ fajnie się jeździ na słoniu, tak, wszystko fajnie tam jeszcze chwilę pograłem, 10 minut porozwalałem wszystko i jeżeli chodzi o grafikę to jest średnio no niestety nie jest tam tak ładnie jak myślałem, że będzie to macie duży świat otwarty świat, wiecie, możecie do niego jechać lecieć możecie lecieć nad tą całą wyspą i sobie tam zwiedzać w związku z tym graficznie nie ma szału, ze względu na to, że no, no jest bardzo duży świat do wygenerowania, więc y, moj, grafika mnie nie powaliła i twierdzę, że jest niewiele lepsza niż Far Cry 3, bo w Far Cry 3 była bardzo ładna. Ale oczywiście Full HD 60 klatek, to było. To było. Powiem Wam dalej, e, jeżeli chodzi o sam gameplay, no to mnie Far Cry 3, który by bardzo dobry odrzucił, więc czwórka mnie nie przekonała, bo to będzie to samo, to będzie normalna, e, naturalna ewo, e, ewolucja gry. Dodają czegoś więcej, więcej rzeczy. Znaczy, to dodają. nie jest moim zdaniem ewolucja gry. To jest po prostu rąbanie kolejnej części, tak jak to robi Assassin's Creed który miał takie części, Ta. które były trochę powiedzmy ewolucyjnie rozwinięte ale są też takie części, które zmieniają tylko setting, a w zasadzie gra jest identyczna bo przecież w tym e, świetna ewolucja gry może nie, nie, nie, niewielka ale zawsze, to była w Black Flagu, gdzie ci do, dodali całą tą, znaczy w zasadzie rozbudowali bardzo mocno całą tą mechanikę związaną e, z statkiem zdobywaniem statków i tak dalej bo to już tam powiedzmy, że było trochę w trójce ale w czwórce to było dużo bardziej rozbudowane to, to jest jakaś ewolucja A tak jak powiem Ci, Far Cry 3 mi się bardzo podobał Nie, nie skończyłem sprawy do tej gry Ale m, uważam, że jest to świetna gra Z otwartym światem I z świetną grafiką I bardzo dopracowanym gameplayem Tak, e, Pierwsze co jak usłyszałem o, o czwórce, Że to się będzie działo w Himalajach W górach Czyli mój ulubiony, se, ulubiony setting w zasadzie to byłem zachwycony. Potem się zastanawiałem, dobra, ale co zmieniam w gameplayu? Po czym się okazało, że w gameplayu nic nie zmienią. Gameplay będzie dokładnie identyczny. Co? Słonie dodali, które można zaminować. 9 na 10. 15 na 10. Nie, powiem Ci, Michale, mimo wszystko, ale widzisz, trójka się podobała, a mnie ta trójka odrzuciła, ja tam pograłem godzinę dwie. To był naprawdę fajny tytuł. To był spoko tytuł, ale ja wiedziałem, że żeby pograć Far Cry'a 3, ja muszę spędzić dużo czasu z nią. A ja, to wiesz, to, to, to jest zawsze okres, ten właśnie listopad czy tam październik, w którym wychodzi dużo gier. Ja nie mam czasu na grę, w której muszę poświęcić 40-50 czy godzin. Ja nie mam na to czasu. No to tak, to tak mam... ale to ty. A gra sama no właśnie, w sobie, jakby no to... była dobra, to jest tylko nie, no... kwestia tego, że jest długo. Tak, tak, tak, tak. tak. Eee, trójka była bardzo dobrym tytułem, ale mnie osobiście odrzuciła. Czwórka będzie, wydaje mi się. Też z dosyć dobrym, dosyć dobrym tytułem. A Taka ma być krótsza ujca. chyba, nie? Z tego co zapowiadali. Oby. Znaczy <grym> nie, nie mam pojęcia, nie mam pojęcia, ale, ale ja myślę, że trójką byłeś rany, to czwórką też będziesz. No ale Zobacz, mnie się, ja rozumiem, ale mnie się nie chce grać jeszcze raz w to samo, a trójki a, nie jest. skończyłem, trójki nie skończyłem, więc po co mam grać? Wiesz, pogram, ja wiem jak to będzie, jeśli bym kupił Far Cry'a 4, albo ktoś z moich zna zna znajomych na Family Share kupi, to ja wiem jak to będzie, zainstaluję tą grę, pogram godzinę, dwie, yy, nacieszę oczy tymi widoczkami, yy, góram i tak dalej, po czym wyłączę. A jak tak. będę chciał pograć w Far Cry'a, to sobie odpalać trójkę, gdzie mam w zasadzie to samo. Nowy Far Cry to jest Far Cry 3.5, a nie 4. Dokładnie, tak samo, a ja jeszcze czwórką, w ogóle rozbawił mnie ten, ten news, jak oni tam, e, twórcy się wypowiadali w pewnym mom momencie, że oni chcieli zrobić Far i 3.5, ale potem zmienili zdanie i e, zrobili jednak czwórkę. Dla mnie to dalej jest 3.5, a nie czwórka. Dokładnie jak z Battlefieldem, no nie? No. Mieli trójkę, była fajna, wydali czwórkę, która powinna być praktycznie tylko dodatkiem do trójki. Teraz wydają hardline, który powinien też być dodatkiem, a nie no. dokładnie tak, dokładnie tak. No. Ja, ja mam bym... Typ... no, no, no. Jakbym kochał tą serię i bym skończył Far Cry 3 i nie miał tego dość, owszem, wtedy bym kupił sobie czwórkę, bo jakby ten, chciałbym jeszcze grać jeszcze raz więcej tego samego, ale ja tej e, trójki nie skończyłem, więc wolę jak będę miał ochotę kiedyś na coś w klimatach ja to odpalę trójkę, a jak skończę może kiedyś tą trójkę, to wtedy się tę e, czwórkę za, z, zakupi albo skądś tam wypożyczy. E, tak, e, jeszcze zobaczcie jedną śmieszną rzecz, że fabularnie to w trójce był taki powalony typ i w czwórce zrobili to samo, nie? No to już w ogóle. No nie. Eee, tak. na modłę tego poprzedniego tak, tak. tak, tak no, no bo to się sprzedało, wiecie, macie jakiegoś takiego debila, który coś tam odwała i yeah, no to jest takie ciekawa postać, więc zrobiłem w czwórce to samo ja jeszcze powiem o tym, co ogrywałem dwie rzeczy, pierwsza rzecz, że feeling strzelania był niezły, naprawdę bardzo mi się przyjemnie strzelało do tych ludzi a druga rzecz, która mi się bardzo podobała to było to, jak realistycznie była fizyka oddana tego, jak ci ludzie dostawali naboje ode mnie, że jak koleżka dostał w klatkę, to łapie się za klatkę i go odrzuca, że bardzo fajnie upadają, postrzała e, przeciwnicy i to było świetne to, to mi się strasznie podobało, bo jak zabijam w Call of Duty, w Killzone'ach i innych tego typu rzeczach ludzi to nie padają tak realistycznie właśnie jak w, e, w Far Cry'u i to, to muszę pochwalić, ale, ale no grałeś w Cryzisa? grałem w Cryzisa, ale nie pamiętam Sorry. To ja ci powiem w skrócie, przypomnę ci, że w crazy się to jak ładowałeś do przeciwnika, tak byś ładował do worka po ziemniakach. No to, to tak samo jest w Killzonie na przykład, no to, no to czy, czy w Gearsach tak było, to tak, to pamiętam, ale no to, to widzę, że mamy podobne odczucia, po gameplayach stwierdziliście to co ja jak grałem z nią na żywo, że no trochę chyba odcinanie kuponów jednak będzie. To znaczy, to będzie gra po prostu dla ludzi, którzy nie nagrali się jeszcze w trójkę i są więcej tego samego. I ja to jestem w stanie zrozumieć, tak, tak, bo tak, tak, jak, tak. Ja, jak ja na, na przykład grałem w Dark Souls 1 to tam miałem coś takiego, że chcę więcej tego samego, nie chcę, żeby twórcy za dużo zmieniali. Dostałem Dark Souls 2, gdzie było więcej tego samego i po tej dwójce już miałem taki lekki przesyt yy, tego tej kampanii single singleplayerowej dokładnie w tym samym stylu. Dlatego nie wiem, czy bym chciał trójkę dokładnie w tym samym stylu, jakby kiedykolwiek go robili. Fajnie, fa fajne jest to, że Bloodborne jednak będzie inny, że są tam zmiany takie gameplayowe i to jest właśnie ewolucja serii. A to, to no, może. A, a nie. Jak chcesz prawdziwą ewolucję soulsów zobaczyć, to najpierw ograj Demon Souls, a potem przejdź na Dark Souls. To jest dopiero przesłuchanie. Kiedyś może będę. Kiedyś mo może zagram, jak się dorobię ps 3 Dobra, więc temat o Far Cry'u mogę pomału, pomalutku zamknąć. Jeszcze chciałbym zauważyć, że w Diorderze i również w Far Cry'u przeszliście do Bloodborne. A. Coraz lepiej, zobaczymy, czy jeszcze będzie jakiś tytuł. Że zobaczymy, to, że... zobaczymy, jak długo wytrzymamy. No właśnie, właśnie widzę. No spokojnie, dawkuję wam pomału. Musicie, wie, wiecie. No. Dobra, kolejnym tytułem, którym ograwiłem, był Mortal Kombat 10. A wiecie, że X... jak przestawicie dobrze litery w Mortal Kombat 10, to wychodzi Bloodborne? <głos> e, a no tak, faktycznie, masz rację. E, dokładnie, więc e, tak, ogrywam Mortal Kombat 10. Wiecie, robić... mamy do czynienia tutaj z kolejną ewolucją serii, czy to jest zaś odcinanie tak, kuponów? Tak, sporo zmieniają. No właśnie właśnie chcę powiedzieć, że w Mortalu sporo zmieniają. Oczywiście biorę na premierę. E, już w kwietniu, bodajże w połowie kwietnia. E, słuchajcie, no jeżeli chodzi o nowego Mortala, to wygląda ładnie, jest bardzo krwawy, jest dużo nowych postaci. Ja chyba miałem... W tym demku miałem chyba około 12, 10 albo 12 postaci do wyboru, z tym 1 trzecia to były nowe postacie. Już, już wam nie powiem co to było, ale co zmieniają? Zmieniają system walki. Teraz wyobraźcie sobie, że nie wiem. Graliście dużo w Mortal Kombat tego, tą, tą jedynkę, znaczy, co ja była. Ja tak. grałem, ale nie mogę powiedzieć, żebym grał dużo. Aha, ale no, ja z, z na godzinkę, z, dużo z, dużo godzinkę pograłeś na chyba. Nie, no parę godzin grałem. No, no to super. Jacek? Ja grałem dużo na Amidze i no na Bicie i w sumie Injustice to jest praktycznie jak Mortal Kombat. Więc... Tak, tak. Dobra, więc powiem Wam, co się zmienia. Wyobraźcie sobie, że bierzecie Skorpiona. Albo nie. We, we, weźmiemy przykład na Sub-Zero. Sub-Zero. Więc bierzemy sobie Sub-Zero. I Sub-Zero, jak pamiętacie o ciosy. to tak. Robił sobie klona, rzucał, rzucał, rzucał ten swój skill zamrożenia na przeciwnika, robił wślizg, miał taki jeszcze specjalny lodowy miecz, który się pojawiał i, i siekał czy jeszcze coś tam było ciekawego i robił kałużę na przykład przed przeciwnikiem. Jak robił kałużę, podoba mi się to. Nie, no, Myślę, że two, takiego skilla to każdy z nas ma. Two, two, two, 15 na 10. Tworzył lodową two. two. two. kałużę. Two. Dobra, ale nie. Powiedziałem to specjalnie, ze względu na to, że teraz wszystkie, wszystko to, co, co, co, wszystkie ciosy, które nauczyliśmy się w normalnym mortalu, możemy o nich zapomnieć. Albo przynajmniej o połowie. Bo wybierając sobie takiego sub każdą postać macie do wyboru trzy pod klasy tej postaci. Czy chcecie tym sub -Zero grać na broń? na zamrażanie, czy na normalną walkę tam jego no po prostu pięści, nogi i tak dalej. I no ale słuchaj, jest, to nie masz wrażenia, że jakby m, biorą postać i obcinają w każdej wersji po prostu jakieś skilla? Nie, nie będzie to trochę mam. takie... Mam trochę, tak, no. tak, tak, tak. Bo ja miałem takie wrażenie, ma, jak oglądałem to. To, to. Trochę tak będzie, mam. Mam takie wrażenie, z tym, że nie zauważyłem, że aż tak bardzo obcięli. W sensie zauważyłem, że trochę obcięli, bo na przykład... Nie wiem, nie mam jakiegoś ciosu Sub-Zero, którego zawsze używałem, bo wziąłem inną kasę, bo tak jest, bo oni tak zrobili, ale przez to chyba tam zauważyłem, że pojawiają się nowe rzeczy, ja jeszcze tego nie odkryłem, bo nie miałem listy z tymi ciosami, w ogóle chciałem Fatality zrobić i tam nie ma żadnej listy, Hamstwo. więc po prostu dodają Ci coś innego z tym, że coś zupełnie innego, a odejmują coś i dają innym, innym tym klasom, przez co musimy odkrywać te postacie na nowo. Chcemy zagra zagrać Sub-Zero i mamy trzy podklasy. Każdą klasą mamy po trzy klasy. Więc jeżeli sobie podzielimy 30 zawodników razy 3, mamy 90 różnych możliwości walk, które pewnie będą się i tak pokrywać i być może to w jakiś tam sposób zabierają, ale na pewno urozmaicają rozgrywkę i być może to nie będzie takie złe. Po prostu mamy, że tak powiem, mniej do wymasterowania na daną postać, bo ma troszeczkę mniej tych rzeczy, ale przez co może być ciekawe, może być dla casuali bardzo dobre, eee, wiesz. to przeciwnik, e, ja, jakiś kozak, będzie miał mniejszy wachlarz tych ciosów i tego wszystkiego, przez co może być bardziej, e, no nie wiem, no, no właśnie dla casuali. Powiem Wam, że no mi się zajebiście przyjemnie to grało, to świetnie wygląda, e, x-raye, czyli te łamacze są wow, no, takie hardkorowe, że no, naprawdę są hardkorowe. Zrobiłem nawet zdjęcie Udało mi się, chociaż mi zabronili I powiem wam, że, że fajny, no kurczę no, Przyjemnie mi się grało w tego Mortala Mortal Kombat wyszedł 3 czy 4 lata temu Super, super będzie do niego wrócić I trochę w odświeżonym settingu Jak to Michał mówił Więc no, Powiem myślę, że wam, że polecę. ja bym chętnie zobaczył Taką biatykę gdzie jakby były Takie x-ray'e mhm. To w momencie, kiedy łamiesz, powiedzmy, komuś rękę To on już nie Nie, nie, nie ma tej ręki ta, znaczy, no, tak. nie, nie może jej używać w czasach. To byłoby fajne, takie rozwinięcie albo jakaś ewolucja. Była taka biatyka. O... Była taka biatyka. Słuchajcie, ona się nazywała e, Bio, coś tam. E, nie pamiętam. Jeżeli jakiś słuchacz wie, o którą biatykę mówi, to niech napisze. Słuchajcie, biatyka nazywała się Bio, coś tam. BIO, coś tam. Nie pamiętam dokładnie co. Słuchajcie, tam mogłeś obciąć. Rękę komuś i on do końca walki nie, nie miał ręki. Czy nogę grał na jednej nodze? Trochę to komicznie wyglądało, ale tak było. I ja w tą grę grałem. Ona ma chyba z 15 lat. Grałem w nią na PC-ta i tak było. I tak było i faktycznie nie miałeś ręki. Normalnie krew ci się lała z tej ręki i bez ręki walczyłeś. Tak. To była tak gra, no, ale to 15 lat temu. To tylko w ramach ciekawostki. No więc e, zamkniemy temat o Mortalu. Dobry Mortal. Fani Mortala na pewno wezmą. Fani Injustice też wezmą. Ja też wezmę. Kolejną rzeczą, którą chcę powiedzieć. Na razie zostawię to co macie kolejnego, tylko przeskoczę o jedno Little Big Planet 3 O Little Big Planet 3 chcę tylko powiedzieć, że jest taki sam jak dwójka. Pewnie będzie dużo nowych naklejek, dużo nowego tworzenia i tak dalej. Ja pograłem chwilę z, z dziewczyną, gra się w to tak samo. Zbierałem te naklejki, przechodziłem plansze, no nic więcej wam nie powiem, bo dla mnie to jest to samo. Ja w to dużo znaczy nie ja po... słyszałem, że tej grze dodali wszystkie plansze, które były w poprzednich częściach. Tak, bo od razu to jest. Stworzone jak... przez tak. graczy i teoretycznie. Jak ją kupujesz, to masz wszystko z jedynki i dwójki w internecie, możesz to ściągać, pobierać, to wszystko jest kompatybilne. I tak faktycznie jest. W edytorze na bank pozmieniali tyle rzeczy, że osoba, która będzie grała w trójkę po raz pierwszy, nie będzie wiedziała w ogóle o co chodzi A ci, co mają dwójkę i jedynkę, pewnie zobaczą jakieś duże różnice O wow, możemy zrobić teraz zrobić takie i takie, nie? Super Ale no to nie I jest... tak papeter lepszy Kto lepszy? Papeter Papeter Papeter pa eee, Nie wiem co to jest, ale niech będzie, że lepszy A Taka człowiek... kukiełka Taka eee... gra o kukiełkach, to nie wiem. No, tak, kabuki w europejskim stylu. No, eee, dokładnie. Wiecie, Little Big Planet jest o tyle fajne, że naprawdę, co ludzie, jakie ludzie levely robią. Ja sobie kiedyś tak po prostu grałem w levely ludzi. Po prostu wpisowałem sobie, nie wiem, co sobie wymyślałem. Mortal Kombat. Wpisuję sobie Mortal Kombat w Internet i mam levele Mortal Kombat. Wpisuję sobie Metal Gear Solid, mam levele z metala W ogóle wymyślicie sobie, nie wiem, mikrofon i będziecie mieli levele mikrofon. Cokolwiek to znaczy, nie? I po prostu tych reweli jest miliony I są świetne, nie, niektórzy są jakieś top 10 Pogracie sobie w jakieś top 10, rewelacja ja, ja jako ludzie mają wyobraźnię super Ale no to nie jest gra dla mnie, no, to jest taka gra bardziej dla dzieci Chociaż dzieci sobie w edytorze nie poradzą, wydaje mi się, bo jest dosyć skomplikowany Tak sobie pochodzą, platformówka fajna, myślę, że to to samo Może nie ewolucja, ale to to samo I więcej na ten temat nie chcę mówić Po prostu trójka to dwójka e, Jedziemy dalej, przejdę teraz do projektu CAR Cars, chyba powinno być Cars. A mam Cars. Dobra, Cars, już jest teraz Cars. Więc, projekt Cars, Ej, słuchajcie, no, pograłem w projekt Cars dokładnie pół wyścigu. Dwa razy pół wyścigu. Ej, powiem Wam tak. Graficznie nie wygląda to lepiej niż Drive Club. Nie będzie wyglądać. Ej, chyba pograłem w Alpha w ogóle. Ej, pograłem na PS4. Jest to symulacja, kompletna symulacja z całkiem niezłym modelem jazdy. Bardzo mi się podobał ten model jazdy. Podobny model jazdy jak oczywiście w Gran Turismo, więc ciężko przed każdym zakrętem trzeba hamować. O boże, jak ja czegoś takiego nie lubię, ale specjalnie się wymęczyłem, żeby w to pograć. Jeżeli chodzi o model zniszczeń, brak, przynajmniej w tej Alfie. Po prostu odbijał mi się samochód od drugiego samochodu, bez to żadnego... Już, to już mech od razu. Tak, mech, mech, z tym, że mówię, to jest alfa, a coś, coś mi kolega mówi... No że... tak, ale raczej nie wprowadzą modelu zniszczeń, yy, bo to jest jednak duży kawał gameplayu. Jak tego nie ma w Alfie, to raczej w pełnej wersji też tego nie będzie. Takie no jest właśnie, moje zdanie. Czy może to było do wyłączenia w opcjach albo do włączenia. <grym> <grym> może do tam być, po prostu jest pstryczek na to. Nie, nie mam. No pojęcia, jakoś rzecz mi się to wydaje, mało bardzo e, powiedzieć. E, po, powiem Wam, że trochę mi to wygląda jak Grand może. No, po prostu się odbijało od siebie i tyle. E, więc tak, jeżeli chodzi o model jazdy, jest niezły, naprawdę jest dobry. E, samochody, to ja nie wiem, miałem jakiś dziwny samochód. Nie powiem Wam za, e, nazwę samochodu, czym jeździłem, bo ja się po prostu na tym nie znam. Jeśli chodzi o fizykę, miałem dosyć dziwną opcję. Fizykę i sztuczną inteligencję. Jadę sobie, tak sobie, jadę, mam pierwsze okrążenie. Słuchajcie, na pierwszym okrążeniu jakiś korek i wyobraźcie sobie, że samochód normalnie skoczy pionowo do góry i opadł na ziemię. Ja mówię: Wow, czy to jest w ogóle niemożliwe, żeby takie rzeczy się działy? Dobra, biorę restart, bo ja się tam rozwaliłem, patrzę. Na tym samym znowu okrążeniu, znowu, teraz akurat nie było pionowo, ale znowu jakieś korki się robiły. Ja mówię. Kurczę, wziąłem dwa, dwa razy, na tym samym okrążeniu robią się, bo po prostu samochody uderzają o siebie. No i tak sobie myślę, że ta sztuczna inteligencja jest do poprawy. Jeżeli ją poprawią do premiery, która będzie w przyszłym roku, no właśnie, mają czas do przyszłego roku, więc w sumie mają trochę czasu jeszcze na poprawę. Powinni właśnie to poprawić, bo sztuczna inteligencja nie była zbyt dobra. Jeśli chodzi o model zniszczeń BRAK, przynajmniej nie zauważyłem, a podobno ma być rewelacyjny, więc zobaczymy, No i słuchajcie, no Gran Turismo, może trochę lepsze graficznie, w, w Full HD, jakieś 60 klatki chyba to było, no ale to nie jest gra dla mnie. I myślę, że e, fani sy symulacji na PS4 na pewno to kupią, bo nie mają nic innego. Ale ja oczywiście mech, tak jak wy mech, ja też mech i, i to nie jest gra dla mnie. No ogólnie chyba, chyba Z zobaczymy co będzie za te pół roku, bo to chyba za pół roku dopiero będzie. Na pc ludzie to się będą cieszyć. No bo poza kach to Korsa to chyba nie mają nic no takiego. Nie, nie mają nic innego, więc tak, na pc tak będą się cieszyli. Ja nie. Ja się nie cieszę. E, ja się <grym> cieszę ja nie będę w to grał. Na pewno. Nie, nie lubię takich gier po prostu. E, dobra, więc Project Cars e, było gorsze niż powinno być. Takie jest moje zdanie. E, dobra, przejdźmy do. No dobra, porozmawiamy sobie teraz o, o, o tej grze z e, Batmanem w tytule. Więc. Wyobraźcie sobie, że byłem na konferencji, na której pojawiło się 9 osób, które tworzyło Batmana, mogłem zadawać pytania, jakieś takie różne rzeczy, tysiąc ludzi było w sali, oglądałem, na początku był gameplay tego, co widzieliście w internecie, więc myślisz sobie, what the fuck, bo ja już to widziałem. Później były pytania do twórców, ludzie się pytali o wszystko. Ja, ja mógłbym się nawet spytać, chociaż trochę bałem się mój angielski, tysiąc osób będzie na mnie patrzeć, więc stwierdziłem, że a nie, jednak nie spytam, trochę się wstydzę. Ale jakiś koleżka tam się pytał na przykład, czemu nie ma na starą generację, a no bo nowy silnik i coś tam i nie możemy, że duży świat, że nie mamy czasu, że coś tam, że... Pierdoły, jakieś normalne, takie głupie pytania, czemu nie ma Jokera? Koleżka się przebrał za Jokera i mówi, gdzie dlaczego mnie nie ma w tej grze? Jakieś takie rzeczy, no to trochę Widać tak. nie grał w Welcome City Dokładnie, nie? dokładnie o tym samym sobie, sobie pomyślałem. Więc, więc po prostu były jakieś takie, pytania były trochę z dupy, nikt konkretnie nic nie powiedział i później pod koniec pokazali nam, słuchajcie, zobaczycie teraz, jaką piersi na świecie, trailer, którego nikt jeszcze nie widział. No i widzę, i widzę w sumie to samo, co ten trailer, co jest w internecie. Trochę pozmieniali, ale w sumie nic nowego się z niego e, e, nie dowiedziałem, a, a widziałem go pierwszy na świecie. Wow. E, fajnie, to dali trzy nowe da. klatki w ogóle, e, fajnie, fajnie jest pytać no miałem twórców Batmana przed sobą na wyciągnięcie ręki. Super. Mogę się o nich coś spytać. To, to, jest, to jest na pewno fajna opcja. E, byli tam wszyscy główni. Fajnie. E, co o Nowym Gacku? E, jeżeli chodzi o Nowy Gacek, nie wiem, czy widzieliście, strasznie wkurza mnie jedna rzecz że z Batmobila można zrobić czołg i strzelać jak z czołgu. Mnie też. Ja jestem fanem komiksów i Batmana. Jak widzę coś takiego, to mi się w kieszeni tak. otwiera. Tak, tak. I znaczy, ja olewam wszelkie materiały o Batmanie, więc. ale i tak ogram. Bardzo. No, poczekam, no to, to, to, to, to, yy, to, Jacku, jak olewasz, to chcę ci powiedzieć, że z, z Batmobila można zrobić czołg. Wyobraź sobie, że można zrobić praktycznie normalny czołg, tylko taki trochę futurystyczny i strzelasz jak, jak, jak z czołgu do przeciwników, którzy oczywiście... Są tam i do pojazdu strzelasz, i dla mnie to jest słabe. I to jest słabe. Lecieli trochę w stronę Marvela i Ironmana, który miał te wszystkie zbroje, Hulkbustera na przykład. No nie? Czyli ten czołg może być takim Hulkbusterem. Tak, ee, ale powiem Wam, że ja nigdy nie widziałem z Batomila czołgu w, w komiksach jakichkolwiek. Być może jest, bo może słabo czytam, czy oglądam. Mo, pewnie się coś tam znajdzie, ale to mi się bardzo nie podoba. Jeżeli chodzi, o samą, tak, jeżeli chodzi o samą grę, no, no, to, no to to będzie Batman. To będzie Batman, to będzie, wydaje się, dobry Batman. E, wydaje mi się, że chłopaki wiedzą co robią. E, no i zobaczymy, no, robią to 3-4 lata już tą grę. W sumie od, od tej dwójki zaczęli to robić, więc no, tu jest duża nadzieja. Ja oczywiście biorę w dniu premiery. E, fajna opcja była, bo na tej konferencji co byłem, wybrali e, pod siedzeniem, były jakieś tam specjalne kody. I jak ktoś miał jakiś tam kod pod siedzeniem To wygrywał, wyobraźcie sobie, replikę Dużej ręki Batmana jeden do jednego trzymającego batarang metalową, którą dostanie do domu Wow, to było nieźle. Fajne. Fajne. fajne, fajne, fajne I coś takiego zrobili i tam w ogóle dziękuję, dziękuję e, Pytałem się go czy jesteś zajarany on mówi, że e, nie no to trudno, słaby fan Batmana się znalazł, no ale yy, niestety tacy są, więc jeżeli chodzi o nowego Batmana, niewiele więcej się dowiedziałem niż to co było na trailerze, może też ze względu na to, że Batman dopiero w czerwcu, więc jeszcze mam dużo czasu i pewnie jeszcze myślą pewnie sporo o nowej mechanice, więc nic nowego nie wiem, ale czekam i na pewno kupię w czerwcu dobra, więc zostały mi dwa, dwie ostatnie rzeczy, które chcę wam powiedzieć jeżeli chodzi o Comic Con. więc tą grę, o której już nie możecie się doczekać, powiemy sobie na końcu ale miałem okazję przetestować Okulusa. i teraz tak, kolejka trwała no słuchajcie, no dwie godziny się nastałem, żeby to, to ogarnąć, strasznie się kurzyłem, bo przede mną byli Chińczycy było czterech Chińczyków, jeden stał a trzech chodziło, tych trzech, trzech wróciło po 10 minutach, zmieniało tego Chińczyka i za innego Chińczyka, i sobie reszta chodziła, i tak sobie przechodzili, i w czwórkę się zmieniali. Już miałem się w im coś powiedzieć, ale już machnąłem ręką. E, strasznie się wkurzyłem, bo e, stałem 2 godziny. No dobra, okulus, więc e, co to jest? Wiecie chyba, co to jest okulus. Wiemy. Przemia ja wiem, <grych> Jacku. Ty Takie ty patrzałki. Patrzałki, do dokładnie, grami. patrzałki. E, słuchajcie, e, usiadłem sobie na foteliku, założyłem sobie te patrzałki. Patrzałki które jak zakładasz, nic nie widzisz przez nie, oprócz tego, co jest generowane. Więc nie, nie, nie możesz patrzeć na gałki maksymalnie do dołu, do góry, bo i tak nic nie zobaczysz. One są po prostu jak gogle, nic więcej nie zobaczysz poza tym światem, który Ci się generuje właśnie. Ja akurat miałem prezentację Interstellar, czyli nowego filmu Christophera, Christophera Nolana o tym kosmosie, jakiś taki ma być jak od kosmiczna kosmicznej w ogóle, wow, co to ma nie być? Być może będzie, nie mówię, że nie. I po prostu byłem w ta, tak jakby w, w środku rakiety i wszystko mi szło bardzo powoli, a ja po prostu jak debil rozglądałem się wszędzie, bo chciałem wszystko zauważyć i wszystkie, wszystko Wam teraz powiedzieć. Więc e, jeżeli chodzi o samego Oculusa e, no to oczywiście fajnie to wygląda. E, patrzy się w lewo, widzę wszystko w lewo, w prawo, w prawo i tak dalej. Niestety jakość tego jest średnia, bo mam wrażenie, że ten obraz, który mi generuje, jest tak, jakbym oglądał z monitoru kineskopowego obraz. Może nie ma aż, tak, aż takiej tragedii, ale to nie jest HD żadne, ani HD, ani Full HD, to, to nie jest HD. Po prostu to jest takie, no, taki normalny kineskopowy obraz. Aczkolwiek aż tak bardzo mi to nie przeszkadza, bo, bo to, tam jest dosyć dużo elementów, które się ogląda, ale nie jest tak super szczegółowy obraz, taki jaki sobie myślałem. E, no i oczywiście kamerami mi idzie na szynach, więc ja tylko mogę się rozglądać, wszystko jest, jest na szynach, ja sobie oglądam, to jakiś długopis w powietrzu nieważkość, jakieś takie fajne rzeczy, oglądam, oglądam dosyć fajne, coś tam siadam, rozglądam się i no, ogólnie w sumie się to skończyło tylko sobie pooglądałem i było fajnie i teraz tak, jeżeli chodzi o samego Oculusa to powiem Wam, że to jest sprzęt który naprawdę w przyszłości może fajnie zaskoczyć i rozwinąć nam naszą elektroniczną rozrywkę, jaką jest granie ma to bardzo dużo zastosowań, powiem Wam, że jeżeli Gdybym miał jakieś, faktycznie jakieś wyścigi i ten obraz by mi leciał, to powiem Wam, że mógłbym czuć dyskomfort od, od grania tego, bo e, moja, że tak powiem, e, mój błędnik mógłby wtedy ostro szaleć i, i ja bym się źle czuł. Powiem Wam, że nawet miałem taki moment, w którym to oglądałem, że kurczę, gdziekolwiek mnie spojrzę, to mam ten świat. Ja nie wiem, co się dzieje wokół mnie w prawdziwym świecie, tylko mam ten świat i... i można w niektórych momentach spanikować troszeczkę ja miałem po prostu pokaz tego filmu bardzo wolno, więc, więc po prostu tylko się rozglądałem, może to być ciekawym dodatkiem do grania w przyszłości a ile to miałeś na głowie? E, e, słuchaj, no taki filmik to ile on trwał? Może z 7 minut 7 minut rozglądałem się po prostu jak głupi i chodziłem po prostu po takiej e, rakiecie tutaj, e, po prostu wiesz różne kopity, e, różne jakieś tam panele, jakieś takie rzeczy I, jak po rakiecie w jakimś, nie wiem, Star Treku czy czymś takim w ostatku, jak w Star Treku czy czymś takim więc e, wydaje mi się, że to będzie fajne muszą to oczywiście dopracować, zrobić że na przykład niektórych grach błędnik, żeby tak nam nie skakał, bo to będzie, to będzie dosyć mocny strzał dla naszego mózgu jeśli byśmy na przykład grali w jakieś takie rzeczy, które się szybko, szybko dzieją, szybko się zmienia obraz, to naprawdę mózg dostanie po dupie. Po dupie, wow, jak ja powiedziałem. Dobra, mniejsza o to. I to będzie ciekawym dodatkiem. Zaczynamy w momencie, kiedy to wyjdzie, a tam się pytałem, kiedy to wyjdzie. Keine Anung i w ogóle nie wiedzą, co się dzieje. Takie babki, które po prostu tam umilają mi kolejkę ale nie robi nic ciekawego w sumie. Więc czekam, czekam z ciekawością w przyszłym roku. Słuchajcie, no to ma kosztować 200-300 dolarów. Ja, ja, ja bym to brał z ciekawości i po prostu sobie to kiedyś pograł, bo to jest zupełnie co innego. Zupełnie co innego czy lepszego? Nie wiem. Na pewno zupełnie co innego. No takie rozwinięcie naszej elektronicznej rozwójki. Tak mi się wydaje. Macie pytania do Oculusa? Jakieś? Ja mam nadzieję, że jakość tego obrazu, jeśli mówisz, że jest taka przeciętna, to poprawią. i Liczę na to, że to będzie... Nie taka ciekawostka tylko, ale wręcz yy, w zasadzie e ewolucja grania, na to liczę, zobaczymy jak to tak, będzie. Yy... Oczywiście w takie gry no to tylko muszą być z pierwszej osoby, tak? więc wszystkie y, strzelanki, czy na przykład wyścigi od razu przy kierownicy, to muszą być gry z pierwszej osoby, jeżeli, mówimy, jeżeli chcemy to w grze brać, bo na przykład do Mario raczej Oculusa nie weźmiemy, no bo po co. No a nie, nie, można, tego nie można tego traktować trochę jak takiego dużego monitora, którego masz przed oczami? Eee, no nie, nie, nie, nie, nie bo, bo to się nie sprawdzi. To, to równie dobrze, jakbyś chciał w ten sposób na to patrzeć, to to już lepiej weź sobie to akurat 3D. Tak, tak mi się wydaje. To jest bardziej po prostu FPS. Znaczy, chodzi o first person, perspective. Żebyś sobie ty to lukał i ty sobie oglądał i ty miał, nie wiem, w ręku broń, widzisz sobie na, na ręce, do przodu, po bokach, gdzie chodzić, idzie, strzelasz, wiesz, to jest fajne. Ale jak, ale tak, żeby po prostu ci było jakieś tam 3D, to nie. To nie, nie, nie, nie. nie. To, to, to nie... Spójrzcie, jaki będzie ten teraz dysonans, jak będziesz grał na tym, na przykład. Grasz w takiego Drive Club'a. No, no, no. I normalnie jak się rozglądasz, to jest spoko, no nie? Mhm. Ale ty patrzysz do przodu i widzisz, że ci na przykład ręce na kierownicy chodzą, a ty grasz na padzie. Wiesz, automatyc automatycznie jesteś niehalo, no nie? Tak, tak. I powiem ci, to że. To będzie psuło ten cały te. Doznania, no nie? Tak, będzie to psuło doznania, ale powiem ci, że ty będziesz czuł też dyskomfort, że nie widzisz pada czasami. Że ty masz coś w ręku i ty nie widzisz nic do, obok siebie, ale jednak masz coś w ręku i grasz. I to ci. I to nie jest podobne do tego, co na przykład trzymasz w ręku w grze. I to, to nie będzie znaczy... fajne. Przy no. samochodówkach to jeszcze pół biedy tak naprawdę, no, ponieważ kierownicę podpinasz mieć, tak? kierownicę i heja, Tylko, że ale w widzisz, FPS to tym, ja nie. tego nie widzę, no nie? No tak, ale nie widzisz kierownicy, w sensie Fizycznej. tej, którą Ty trzymasz, no, tak. ale widzisz ją w grze, no nie? I no, tak. czujesz tą kierownicę tą swoją, więc to już taki mniejszy dyskomfort, no nie? Tak, tak, ale przy tak, FPS to na przykład totalnie tego nie widzę, jak mam siedzieć z oculusem na twarzy i grać na klawiaturze i myszce, do, do takich nie, gry nie, trzeba nie, o nie, nie, nie. Kupić, to trzeba jeszcze Omni wtedy kupić, no nie? Omni, jakiś tam replika Gnata i Heja, no nie, bo inaczej to jest słabo, według mnie. Tak, według mnie też, więc myślę, że mogę, mogę temat kursa zamknąć, to wyjdzie w przyszłym roku, zobaczymy jakie będzie miało wsparcie, zobaczymy na czym to będzie działać, zobaczymy ile to będzie kosztować i jak to będzie działać w ogóle w fullu. E, dobra i przejdziemy do ostatniej rzeczy, którą widziałem, w sumie widziałem to jako pierwsze, ale mówię jako ostatnie, czyli Bloodborne. E, dobra, słuchajcie, pograłem sobie w to, no tak z 20 minut, bo zginąłem parę razy, już mi się nie chciało grać jeszcze raz, no. e, musicie mnie zrozumieć. E, szczególnie, że ja nie mam doświadczenia, doświadczeń soulsowych, tak jak Wy. E, słuchajcie, no na początku miałem do wyboru jedno z czterech, że to było klas albo broń, jakie chcę używać e, jakieś tam ciężkie broni, były jakieś lekkie jakieś dwa miecze, jakieś bronie jakieś takie dziwne cztery rzeczy i sobie, że chcę używać ciężkich mieczy e, no i sobie chodziłem tą postacią i pierwsza rzecz, która od, od razu zauważyłem to grafika, ta gra wygląda bardzo ładnie, to, zro, to graficznie zrobiło na mnie wrażenie, do tego stopnia że nawet sobie pomyślałem, że może sobie to nawet kupię, pomimo tego, że w solsach tak średnio. Poza względu na to, że trzeba powtarzać te levely. Ale powiem wam, że grafika wygląda bardzo ładnie. Widzę, że jest ten sam silnik, silnik e, oczywiście. No, czy jak powtarzasz te levela? No bo giniesz i powtarzasz, nie? A ja... No tak jak w Soulsach. Miałem. No chyba, że jesteś dobry i nie giniesz. No ale to wy jesteście dobrzy i nie giniecie. A... Ale level ja levelowi jestem... nierówny tak naprawdę. W Demon Souls musiałeś powtarzać prawie wszystko, bo miałeś tam tylko trzy ogniska na cały poziom. No, no, no. A już na przykład Dark Souls i Dark Souls 2 to miałeś ogniska ognisk, że już nie było aż tyle tego powtarzania. W sumie coś w tym jest. E, dobra, więc e, tak czy siak, e, jeżeli chodzi o tą grafikę to jest ten sam silnik, ale wszystko bardzo ładnie wygląda. Wygląda też ze względu na to, że to wszystko było ciasne, ja byłem w ciasnych korytarzach, tam nie było dużo elementów do generowania, w związku z tym ta grafika mogła być lepsza i naprawdę to co na przykład leżało na ziemi, jakieś gazety, jakieś coś, jakieś e, na przykład kałuże, wyglądało to rewelacyjne i strasznie mi się to podobało. Były ząbki niestety, czyli anty był brak, e, były ząbki i oczywiście był ten śmieszny mechanik kukiełki, jak zabiłem typa, to po nim chodziłem i on tak jak kukiełka wiecie od, od, od, ja wiem wiem tak przesadnie. no no, no. jakby z papieru tak, był tak, zrobione tak, a powiedz mi, Christian, a jak no. kamera, bo mówisz, że tam lokacje ciasne. Lokacje to... ciasne, kamera, znaczy kamera. Ja nie mam porównania, bo nie grałem w te soul. Znaczy, znaczy w nie Windows o to chodzi, soul. ale wiesz, Aha. wiesz, jak to jest z grami, gdzie masz yy, właśnie jakieś ciasne korytarze. Czasami tam kamera nie wie jak się zachować i po prostu albo nic nie widzisz, albo Albo, wi albo ci skacze, albo ci skacze, skacze bo nie, nie wie jak się znaczy, ustawić. Znaczy powiem wam tak, że to ja chyba też to Alfa ogrywałem, nie wiem nawet. Ale załóżmy, że to nie będzie, że to Alfa ogrywałem nie wiem, powiem wam, że kamera była świetna ja tak jak na przykład chcę czyli, czyli chcę mieć bo widzicie, tu jest walka, tu jest cały czas walka więc najlepiej, żeby ta kamera była cały czas za moimi plecami, tak mi się wydaje żebym ja miał po prostu człowieka przed sobą a nie jakąś tam, żeby mam postać po prawej, a człowiek jest pole. więc zawsze bym, bym chciał kamerę mieć za jego plecami ja, ja miałem tą kamerę za plecami i, i ja jestem do, przyzwyczajony do tego i wydaje mi się, że kamera była w porządku nie wiem, czy narzekać, narzekaliście na kamerę w Sąstach. W jedyce do... no, były to... czasami problemy, a, w dwójce okay. chyba nie, w dwójce chyba już nie, nie przeminam sobie, żebym jakoś, chociaż może też tam w jak czasami w jakichś takich bardziej ciasnych czyszczeniach, ale z drugiej strony sols, yy, szczególnie drugi, to tam jest sporo otwartych przestrzeń, no a kamerę sobie ustawię, jak chcesz, nie, to znaczy się, tak. i, no. Tutaj tak samo możesz? Jeżeli chodzi, bo ja tylko chwilę pograłem, więc zaraz skończę i wam oddam głos ogólnie Jeśli chodzi o walkę, no to nie ma bloku Nie ma w ogóle bloku Przynajmniej ja nie miałem w tej klasie, może jest blok, ale ja w tej klasie nie miałem Chyba nie ma, wiesz wiem że, nie ma. wiem, że tam w ogóle nie, nie, nie ma tarczy Tak, przynajmniej ja nie miałem jest Właśnie, od, od a propos walki, no. jak już skoku. o odskoku Sprawdzałeś rolkę i unik, jak e działają? Jest rolka i to robiłem, ale unik, wiesz co, nie wiem, ja, ja w to nie gram, nie, na ogół. Więc, no ty, bo ogólnie jest tak, właśnie, że odskakiwałem, jak jesteś nie skakiwałem po prostu. Jak, jak jesteś żeś... niezalokowany na przeciwniku, Lokowałem i, się, i bierzesz i starałem atak, się lokować. No no. No, a jak jesteś niezalokowany, to on ci robi rolkę wtedy na boki, bo w każdym kierunku tak naprawdę. A jak jesteś zalokowany na przeciwniku i naciskasz guzik uniku, to wtedy on tylko ci odskakuje na boki albo do przodu, do tyłu, no nie. Tak, tak, tak, więc e, mówię tylko, że nie ma, nie ma prawdopodobnie bloku, odskakiwałem i robiłem rolkę, no przeciwnicy byli ta tak, wiesz, na zasadzie widzę, że ładuje mu się atak, więc zaraz nie uderzy, więc już odskakuje, on atakuje, e, zrobił, e, nie trafił mnie, ja do niego podchodzę, siekam, siekam, siekam, widzę, że znowu ładuje atak, znowu uciekam od niego i, i, i tak. Ale to czekaj, mówi, że ładuje mu się atak, to tam przeciwnicy są powolni? Znaczy, akurat ci na początku byli stosunkowo wolni. Może oczywiście, no wiadomo, że czym dalej w połowie gry, to pewnie będziesz miał siekę, ale ci na początku byli stosunkowo powoli. Przynajmniej dla mnie. Tak mi się wydawało, bo spokojnie mogłem się... spokojnie miałem timing, żeby odskoczyć od nich. Więc... To grać. Okej, okay, niech będzie. Więc powiem wam, że... Fajny. Powiem wam, że Bloodborne zrobił na mnie największe wrażenie z tych wszystkich gier. Naprawdę zrobił na mnie największe wrażenie, bo w ogóle... Nie interesował mnie ten tytuł, zupełnie A teraz nawet mnie zainteresował, bardzo ładnie wygląda I chyba mam ochotę pograć w jakąś hardkorową grę Tak, ostatnio ze mną chodzi coś takiego hardkorowego myślę, myślę, że będzie, byłby to dobry tytuł Oczywiście tam można jeszcze strzelać Dochodzi ta broń, która strzela i trochę wybija przeciwników z rytmu I ze względu na to, że tych przycisków było trochę dużo A ja w to tak nie ogrywałem, to, to nie mogłem wszystkiego sprawdzić Szczególnie, że słuchajcie, no 2-3 ciosy ginę nie? Eee, Więc musiałem też e, trochę na to uważać a powiedz mi, a, a są ogniska? To znaczy? No, gdzie się, o, gdzie się pojawiałeś po respawnie? W jakimś ognisku? Plasze. Na mhm. początku proszę. Czyli tam nie ma takich ognisk, jak, już, jak, jak jest w Solsa. E, nie mam pojęcia. Może gdybym przeszedł całe, to, to może by jakieś było. Ale nie, nie powiem Ci, bo, bo nie ogrywałem aż tak dużo. Po prostu zobaczyłem, mhm. o kurczę, ale ładnie wygląda. Pograłem trochę, no w sumie jak e, solsi, nie? Pograłem trochę więcej, o fajnie, fajnie, fajnie. O, zainteresuję się tym tytułem. I, i, i mam takie zielone światełko I, i ja bardziej tego nie ogrywałem, bo po prostu bym musiał jeszcze zginąć 10 razy żeby wam więcej o tym powiedzieć, a nie miałem czasu, bo chciałem obejrzeć wszystko a 3 dni kompletnie to jest za mało E, dobra, więc e, myślę, że możemy zamknąć główny temat. Ja już więcej o comic wam nie powiem i tak za dużo wam powiedziałem. E, czy chcę jeszcze coś dodać? E, może to dodam, że postaram się być za rok. Chociaż Comic-Con w Londynie jest co pół roku, więc w maju jest kolejny, ale w maju i tak nie będzie nic ciekawego do ogrywania, więc może za rok e, znowu tam przyjdę. Było dużo japońskich gier, ale ja w to nie ogrywałem. Był nawet Harvest Moon. Ultimate czy jakieś takie coś nowego wychodzi, to dla Jacka, ale też tego nie ogrywałem. Pokazywałem mu Monster Hunter 4, też tego nie ogrywałem. Dużo... Tak żałuję, że mnie tam nie było. No wiem Jacku, ty, ty mia... to, to jest mekka, to, to dla ciebie to była mekka, normalnie mekka. Drugie tgs -y. Zawaliłeś. Było... Zawaliłeś, e, więc tak, więc to była meka dla fanów japońskości. Jeśli macie do mnie jakieś pytania o Comic bardzo chętnie odpowiem. Ja mam jedno pytanie, powiedz mi, bo nie załapałem na początku. Ty mówiłeś, ile kosztuje tam wstęp, bo pewnie coś kosztuje. E, tak, e, słuchaj, ja zapłaciłem za trzy dni, e, a e, wszystkie bilety poszły. Wszystkie bilety weekendowe poszły, więc można było kupić na poszczególne dni. Piątkowy też poszedł, chyba ze względu na to, że Harry Potter był w piątek i wszyscy chcieli autograf od niego. E, <śmiech> więc tak, jeżeli chodzi o jeden dzień, to kosztuje to 20 funtów, więc to zł. Jeżeli chodzi o cały weekend e, z priorytetem, tak jak ja miałem, to na cały weekend 3 dni kosztuje 35 zł, czyli prawie 200 zł i wchodzisz i sobie oglądasz przez Co, co Te, znaczy, to, z to, e, to bez znaczy z priorytetem? To znaczy, że bez Aha. kolejki, no. Bo możesz, w sumie nie wiem, bo każdy weekendowy był chyba z priorytetem, bo dostałem opaskę i, i po prostu mogłem sobie wchodzić e, jak chciałem, tak na dobrą sprawę, więc, więc chyba weekendowy po prostu równa się priorytetem, to było automatycznie, więc wie, 35 funtów i przez weekend, e, no prze, przez weekend po prostu Cię nie ma, ja po prostu, no, no od, ja, w ogóle czas tam tak szybko leci, że to szok, ja po prostu musiałem wychodzić, bo, bo już zamykali. E, powiem jeszcze jedną rzecz, że na początku jak przyszedłem to miałem trailer rewelacyjnego filmu, który wychodzi na który się nie mogę doczekać, że wyjdzie słuchajcie, e, może będziecie wiedzieli wychodzi pewna komedia, komedia, która wyszła 15 lat temu teraz wychodzi druga, prawowita druga część, czy wiecie może co to będzie? na 100% goście? Go goście. Nie, nie, nie, nie, nie, nie, ale to jest też taka stara ja nie wiem a wiecie na przykład w jakiej komedii grał Jim Carrey kiedyś, kiedyś, kiedyś a, głupi, głupi, Dokładnie, głupi. Dokładnie, tak. Głupi, głupszy. Będzie to się nazywało Dump and Dumper Tu, jak tu, czyli tu, czyli jak dwójka. Rewelacja. Słuchajcie, oni wyglądają tak samo oni się w ogóle nie zastarzyli. Widziałem ten trailer, jak czekałem na bilet tak puścili nam e, specjalnie. Rewelacja, po prostu rewelacja. Słuchajcie, to jest stare, dobre, głupi, głupszy Wychodziły jakieś re remake'y, ale bez nich znaczy kolejne części, ale bez nich ale teraz wracają w dwójce no po prostu. 20 lat, te, 20 lat wcześniej Jim Carrey wygląda tak samo jak teraz. Super. Dla mnie to będzie rewelacja, po prostu śmiałem się jak czekałem po ten bilet. No po prostu rewelacja. Więc polecam Wam, nie wiem kiedy będzie ten film, po prostu widziałem trailer i chcę Wam powiedzieć, że super. Więc zamkniemy ten temat, przechodzimy do Was. Wy teraz pogadajcie, już tracę głos pomału. Powiecie, uh, Lords of the Fallen, czy to jest takie dobre, jakie być powinno? No dobra, to przyjmuję pałeczkę i już atakujemy Michała. Michał, nie czarujmy się, ty Soulsy to grałeś tam troszkę dłużej niż wszyscy inni, że tak powiem. Jakie są według ciebie największe różnice między właśnie Soulsami a Lordsami? No to jest ciekawe, że pytasz, e, jakie są różnice. Bo powiem ci, że mnie za zaczyna drażnić pomału, jak e, słyszę w podcastach, albo czytam w recenzjach, czy tam na grupach gdzieś, że Lords of the Fallen to jest klon Soulsów. Według mnie to są dwie zupełnie inne gry. To jest po prostu ten sam worek, jeżeli chodzi o gatunek. Tak, tak, bo From Software stworzyło jakby nowy gatunek gier, takie... Ja to sobie nazwałem Cold Steel Tactical RPG, Action RPG. Coś w tym rodzaju. I... Teraz y, tego jakby gatunku mamy na razie Demon Souls, Dark Souls 1 i Dark Souls 2. I to Lords of the Fallen możesz wrzucić do takiego worka właśnie gier podobnych do Soulsów, ale do klonu mu daleko. Czym te gry się różnią? No, przede wszystkim y, Lords of the Fallen ma fabułę i to taką podaną już od samego początku. Ta fabuła tam takie, y, jak to powiedzieć, filmiki w trakcie gry... Są obecne te w tym. W solsach tego nie, nie masz prawie wcale. W solsach fabuła jest w zasadzie pomijalna. Owszem, istnieje. Ale kontekstowa taka po prostu znaczy, że, żeby ta tak, kontekstowa, żeby ją poznać musisz się postarać, musisz się rozglądać musisz tak. czytać opisy przedmiotów bardzo zwracać uwagę na co się dzieje dookoła w Lords of the Fallen fabuła jest podana bardziej bezpośrednio to jest bardziej takie typowa gra dark fantasy RPG niż Souls'y natomiast powiem Ci, że jak pograłem bo teraz jestem tak, tak przypuszczam mniej więcej w, w połowie Lords of the Fallen, to bardziej mi się ta gra kojarzy z serią Gothic. Nie wiem, czy grałeś w, Go w gotiki. Każdy grał w Gothiki no. tak naprawdę, więc... Szczególnie Polacy, bo Polacy podobno mają dużo sentymentu do tej serii i nie jest ta gra aż tak bardzo fabularna i aż tak bardzo, jakby to powiedzieć questowa jak Gotiki, bo tam jednak miałeś grę w stylu trochę Elder Scrollsów też, że masz pełno ludzi, pełno NPCów, że możesz z każdym pogadać. Do tego w Lords of the Fallen nie ma. Są questy, questy trochę uproszczone można powiedzieć, ale co jakiś czas spotykasz jakichś ludzi, z którymi możesz porozmawiać i od których możesz, aczkolwiek nie musisz dostać jakieś takie questy poboczne. Tego praktycznie rzecz biorąc w, w Solcach nie ma wcale, więc to jest jakby taka podstawowa różnica. Poza tym Lords of the Fallen jest taką grą, ma taki, jak to powiedzieć, jest dużo mniejsza, dużo mniej rozbudowana poziomy mapy, ta, tam jest kilka kilka map natomiast one są niesamowicie dopracowane no nie czarujmy się, ale Lords of the Fallen to jest takie bardziej liniowe no nie? tak, jest bardziej liniowe, ale z drugiej strony, y, pamiętasz jak, jak, jak wyglądało Dark Souls 1 gdzie y, od początku gry mogłeś sobie iść w zasadzie gdzie chcesz jak już znałeś tą grę mm -hmm. na pamięć to się okazywało, że y, do poszczególnych miejsc mogłeś dojść y, różnymi sposobami to powiem ci, no że, No to powiem ci, że trochę podobnie jest zbudowane y, Lords of the Fallen. Bo co prawda jest tam taka jedna linia fabularna. Y, dobrze, jeśli chodzi o... Więc tak, w Lords of the Fallen masz tą taką linię fa fabularną, którą w zasadzie musisz podążać, ale każda lokacja jest połączona z innymi lokacjami y, przez ileś różnych przejść, co możesz so sobie odkryć. Więc też jakby... Y, nie, nie musisz iść wszędzie tą samą drogą, to jest niesamowite, jak się odkrywa te wszystkie połączenia, skróty, to bardzo mi przypominało design w pierwszej części Dark Souls, który uważam, że design świata przebija, design świata w dwójki o wiele. Bo dwójka może jest ładniejsza, ale uważam, że jest dużo gorzej za zaprojektowana jako całość. To tu masz niesamowicie pieczołowicie przy przygotowane lokacje i połączenia między tymi lo lokacjami. I słuchaj, w Lords of the Fallen jest masa, masa sekretów, ukrytych przejść. Jest masa takich, jak by to powiedzieć, zagadek środowiskowych. No tak, tak że, żeby gdzieś wejść albo otworzyć jakieś przejście to trzeba się czasami nieźle nakombinować tam trzeba niesamowitą uwagę zwracać na otoczenie na, na podłogę na ściany po prostu wtedy, owszem, możesz grę przejść w ogóle jak na, na to nie zwracając uwagi ale wtedy Cię ominie co najmniej jedna trzecia gry jak nie więcej ma na przykład znajomego który już tą grę skończył a grał w to 11 godzin i ma za sobą to podstawowe przejście Czyli od do, aż do końca e, gry. No jedną postacią. Tak, jedną postacią, dokładnie, bo tam są trzy postacie. Jed, 11 godzin to tak mało mi się trochę wydaje. Bardzo mało, ale on, on jakoś się bo ja, czekaj, zaraz Ci powiem, ile, ile ja w to gram, a tak jak mówię, ja jestem w połowie gry, mniej więcej. Mhm, ja ja mhm. jeszcze powiem, że jeżeli chodzi o te przedstawienie świata i tak dalej, to z tego co wiem, Demon Soul, e, Dark Souls... E, drugi robiło inne studio niż pierwsze. Nie, to dalej From Software było. Cały czas From Software, tylko inny zespół, wiesz? Znaczy, inny zespół, inny zespół robił e, Dark Souls 1, a inny zespół z tego samego studia robił Dark Souls 2. Aha, aha. Ho, chodzą plotki, że <grafy> e, że podobno jakiś e, Team Bear robił Dark Souls 2, Dla, dlatego pod pewnymi względami jest. Niektórzy uważają za trochę gorsze. No, mój czas gry to jest 20 godzin, a ja jestem tak mniej więcej w połowie gry. Tak, no to, to tylko to że 40, ja 40 godzin to, to w porządku chyba, nie? No te, też tak myślę, przy czym to jest tak to jest przejście jakby jedną postacią, Ma, mam też znajomego który też skończył grę, grał powiedzmy trochę dokładniej niż ten pierwszy kolega i jemu to zajęło około 30 godzin przy czym obaj, czy tam wszyscy trzej jesteśmy weteranami soulsów, więc dla nas jakby system walki, który jest w dużym stopniu Wiele mechanik jest przeniesionych albo zaczerpniętych z Soulsów, więc my mamy już od, od razu łatwiej. Podam taki przykład. Pierwszy boss to większość tych Dark Soulczyków pokonuje go za pierwszym razem. Mnie to z, z, zajęło trochę więcej, bo... Zmagałem się jeszcze z ustawianiem kla tych klawiszy na klawiaturze, bo e, ja gram na myszce i na klawiaturze. Ja go pokonałem dopiero za trzecim razem, jak już w miarę sobie te klawisze zma zmapowałem. Natomiast znam ludzi, którzy nie grają w solsy i gra za, m, nawet za szóstym czy za ósmym razem nie potrafią tego pierwszego bossa pokonać. Więc im ta gra zajmie też o wiele więcej czasu, bo po prostu będzie tru, tru, trudniejsza. A żeby tam rozgryźć wszystko, znaleźć wszystko, wszystkie sekreciki, to myślę, że to za, zajmie naprawdę dużo czasu. A potem jest jeszcze, słuchaj, New Game Plus, New Game Plus Plus, gdzie podobno są też rzeczy, których na New Game nie znajdziesz i których nie odkryjesz. Więc żeby tą grę poznać tak całkowicie i w pełni, to trzeba przejść do końca New Game Plus Plus. Ja słyszałem strasznie dziwny zarzut odnośnie Lordów, że to całe New Game Plus to już jest praktycznie spacerek po parku. A też zależy od kogo, wiesz, bo jak to gra... Ktoś kto ma doświadczenie w tego typu grach jest też po ty tysiącach godzin w Dark Souls to dla niego może być łatwiej. E, natomiast... Właśnie to no. problem w tym, że to był kompletny laik tak naprawdę. On pierwszy raz miał styczność w ogóle z taką grą. W solsy w ogóle nie grał. Pierwsze przejście zajęło mu to właśnie około 30 godzin i potem powiedział, że jak już przechodził drugi raz, żeby zobaczyć, czy jest naprawdę trudniej, to że wszyscy bossowie to padali raz, dwa, ponieważ to, co zdobył w poprzednim przejściu, to było tak mocne, że już nie dało się lepszej broni zdobyć w praktycznie. No może tak. Ja, ja, ja, ja na razie gram pierwszy raz. Jeszcze tej gry nie skończył do New Game Plus nie dotarłem, więc nie, nie mogę się wypowiedzieć na ten temat A po, tak, poza tym tam są trzy klasy postaci, jest też magia, ja na przykład magii w ogóle nie używam Magia jest dla noobów <laughs> no, Może i tak, znaczy tam nie ma typowego czarodzieja, tak? Tam jest takiego, że magia jest takim dodatkiem, uzupełnieniem dla każdej klasy, mamy trzy klasy Mamy klasę Warrior Mamy klasę rock i mamy klasę mm, Cleric. Każda z tych klas ma jakby, ma, ma jakby przypisaną do siebie szkołę magii, ale nic nie w co na przeszkodzie, żeby wybrać sobie Warriora i klasę magii przynależącą do klerika to wybieramy sobie dowolnie jak rozpoczynamy grę. I powiem Ci, że wiesz co, być może tak jest jak, jak Ty mówisz, że magia bardzo ułatwia, tylko że z drugiej strony tam jak levelujesz, to masz jakby osobno rozwijasz samą postać, statystyki postaci, a osobno rozwijasz magię. Więc człowiek, który tak jak ja gra tylko, znaczy w ogóle nie gra magią, to w tym momencie oszczędzam doświadczenie i rozwijam tylko statystyki postaci. Więc yy, ogólnie rzecz biorąc mam mocniejszą postać niż ktoś, kto gra również z magią. Nie wiem, ile, na ile tam tamta magia pomaga, bo tak jak mówię, magią nie grałem, więc musiałaby bardzo ułatwiać, tak mi się wydaje. A tam jakieś PvP jest? Czy nie? nie, w ogóle Cero. nie ma multi. Nie ma ani, ko ani koopa, ani PvP Tak, nad brakiem koopa to niektórzy. Oczywiście, co? i tak, i nie. Ja na przykład się cieszę, że ten nie ma multi. Z tego względu, że grając w solsy, ja zawsze <śmiech> przygotowuję sobie od razu postać pod multi, bo po prostu szkoda mi czasu, żeby grać sa samego singla. I to mi nakłada pewne ograniczenia, bo jest takie nieoficjalne ograniczenie wysokości poziomu w soulsach. Czyli ci, zagrają grają w PvP, to rozbudowują postać co najwyżej do 135 levelu w dwójce, albo 150 góra. Znaczy w dwójce to jest chyba o tyle, że tam już chyba się nie łączy podłóg levelu i nawet z tymi co mają maksymalnie. No tak, tak ale tu mówi... mówimy o takich, którzy grają, wiesz, takie prawdziwe PvP, a nie takie tam, że... 712 tak. one-shotuje każdego bossa samym spojrzeniem. No, więc dla mnie by to było bez sensu. Natomiast w Lords of the Fallen nie mam tego problemu. Mogę sobie levelować postać jak chcę. Mogę sobie zbudować postać na setnym levelu, na 150 i nikt nie będzie mi robił problemów, bo to tam nie ma multi, więc mogę sobie grać jak chcę i te, w ten sposób ustawiam so, sobie też poziom tru, trudności jak chcę, bo jak chcę mieć ciężko, mamy już takiego znajomego z Jackiem, któremu udało się skończyć no. grę nie levelując w ogóle czyli na tym levelu startowym i mówił, że nie było tak ciężko, ale to też maniak soulsowy. On to jest znany z tego. Ja tylko czekam, aż on zrobi w Dark Soulsach jedynce albo dwójce bieg na pierwszym poziomie i będzie używał, nie wiem, tylko samych pięści albo coś. On jest do tego zdolny i on to kiedyś na pewno zrobi. A tak w ogóle, a propos levelowania, jak też mówimy, bo dwie rzeczy chciałem tak, chciałem ci o dwie rzeczy zapytać. Pierwsze to, czy tam serio można bankować sobie dusze, że idziesz, odkładasz je na później i potem, nie wiem, dobijasz kolejne i znowu je odkładasz? Tak, znaczy, bo trzeba powiedzieć, że Lords of the Fallen, przynajmniej dla nas Dark Darksoulczyków, to jest gra o wiele łatwiejsza od jakiejkolwiek serii Souls. W ogóle nie ma porównania. Ja tak samo większość bossów pokonuję za pierwszym podejściem, co wierzcie mi, w Soulsach to w ogóle nie ma takiej możliwości. Dwójka jest łatwiejsza niż jedynka, ale... Szczególnie ale, ale i ta, tak, ale i tak tam z ilomaś bossami walczyłem ileś razy, a by bywało, że z jednym bossem walczyłem ze 2 trzy wieczory, szczególnie na New Game Plus. Nie wiem, jak to będzie w Lords of the Fall, jeśli chodzi o New Game Plus, ale to jakby historia na, na inny dzień. tam grubego i chude chudego w Dark Souls to była rzeźnia. Tak. Tak, jakieś nienawidzenia no ja albo i, te, I z nimi też się wa walczyło za pierwszym razem przez ile dni. Blords of the Fallen nie ma czy czegoś takiego. Tak samo y, mopki są dużo łatwiejsze do, do pokonania. Tam jest coś takiego, że y, w zależności od tego, jaką klasą grasz, to jest łatwiej albo trudniej. Bo podobno najtrudniejszą się gra. Na, najtrudniejsza klasa do grania to jest czyli ten rog o którym mówiłem wcześniej. Czyli to jest taka klasa nastawiona na zręczność, na sztylety, na bronie lekkie i raczej też na zbroje lekkie. Aczkolwiek w Lords of the Fallen rozwijasz postać jak chcesz i jakby nie ma żadnego problemu z tym, żeby wziąć sobie łoczyka, a skończyć jako ciężko zbrojny rycerz, który tam jest taki typowy tank z ciężką bronią i tak Czyli jak w Soulsach po prostu. Tak, tak. Jeśli chodzi o to, to dokładnie tak jak w solsach Masz tam pewne y, jakby staty startowe, więc jak chcesz sobie zbudować, od początku już wiesz, że będziesz chciał być ciężko zbrojnym rycerzem, to lepiej sobie wziąć tego warriora, bo on ma jakby staty startowe już od razu ustawione. Każda postać w ogóle zaczyna na dziesiątym levelu. Nie wiem czemu na dziesiątym, a nie na pierwszym, ale tak, tak ustalili, że na dziesiątym. W, te, w tym momencie te staty startowe masz od razu już y, jakby pod y, tego ciężką ciężko zbrojnego rycerza, a, czyli masz więcej siły, więcej życia, mniej staminy, mniej energii, tak dalej. Natomiast pytały się o to doświadczenie. Tam jest takiego, że są też checkpointy, tak jak w Solsach mieliśmy ogniska, tutaj są takie kryształy. Jak podchodzisz do takiego kryształu, to tam możesz się do tego checkpointa zalogować. W momencie, kiedy się do niego zalogujesz, to po pierwsze po zginięciu za, z, z, zaczynasz dalszą grą od tego checkpointa i od razu mówię, że checkpointy są dosyć gęsto ustawione, więc nie ma też tego problemu, co w Solsach, że czasami trzeba było daleko to jest lecieć. To jak ogniska w dwójce, no nie? Proszę? Co, coś jak ogniska w Dark Souls 2, że co 5 kroków No to tam w, Fallen, w Lords of the Fallen masz jeszcze częściej. No to super. W, z, w zasadzie co-3 2 kroki masz ten checkpoint. Tylko trzeba się czasami rozejrzeć, bo one są trochę schowane. Ale nie tak bardzo schowane jak w Solsach, bo jednak w solsach czasami były za ukrytą ścianą. Albo Czasem tam. trzeba było zeskakiwać Tak, tak, tak. No to w Lords of the Fallen one są bardziej na widoku, aczkolwiek też czasami trzeba zajrzeć za róg, powiedzmy, czy, czy tam spojrzeć na dół gdzieś i, i wtedy masz ten checkpoint i jest ich dużo. Natomiast w Solcach, jak pamiętasz, zalogowanie się do ogniska powodowało, że respawnowały się mopki. No to w Lords no of the Fallen tak, nie ma czegoś takiego. Zalogowanie do ogniska powoduje po pierwsze, a znaczy do tego. Kryształu powoduje po pierwsze, że od tego momentu zaczynasz po śmierci. Po drugie e, wszystkie ta życie ci się odnawia, odnawiać się magia, bo tam jest taki od osobny pasek na zdolności ma magiczne. Odnawiają ci się buteleczki z tymi z, z środkami dopingującymi. E, i nie respawnują się mopki. Czyli można na spokojnie sobie logować się w tych, nawet co 5 minut w tych kryształach. No dobra, kryształów. ale jak ja bym chciał farmić duszę na przykład, żeby podbić sobie poziom, to co wtedy muszę robić, jak mi się mopki nie restartują? To znaczy się tam jest takiego, że jak wchodzisz do... Jak, bo tak, zbierasz to doświadczenie, tak? Mhm. I to doświadczenie, jak jesteś zalogowany do tego kryształu, to możesz przelać w punkty albo takie statowe, które, które potem możesz sobie dodawać w statach, albo w punkty magiczne, z których możesz rozwijać so, so sobie magię. I jak to zrobisz, to w tym momencie ci się mopki y, z, y, respawnują. Natomiast y, tam jest z takiego, że są y, w niektórych lokacjach masz ekrany ładowania, czyli jak przechodzisz tam powiedzmy z klasztoru do podziemi, to mopki, które są w klasztorze, ci się respawnują. Znaczy, czyli coś w stylu, że po zabiciu przeciwnika zabierasz jego duszę, ale po użyciu jej na wzmocnienie się po prostu. Tak. Ta tak, albo po prostu wystarczy, że przejdziesz przez takie drzwi, o których wiesz, że one się nie tylko otwierają, ale masz tam też ekran ładowania i przechodzisz do sąsiedniej lokacji. Więc jak przechodzisz tam i na za, to za każdym razem mopki i w jednym i w drugim ci się respawnują. No dobra, to teraz drugie pytanie, bo Tomasz Gop się wygadał lekko przed premierą i to mnie bardzo zaintrygowało, ponieważ kiedyś rzuciłem na właśnie grupie Dark Souls Demon Souls, że fajnie by było jakby była broń, którą można karmić duszami. Przez to ona staje się silniejsza. Jest tam Czy... taka broń. Yes. Jest to, są dwie... I można ją tak w nieskończoność karmić? E, nie wiem czy w nieskończoność, bo ja nie używałem Bo to jest broń na agility, czyli na zręczność mm. Natomiast tam są dwie takie bronie i, i to, jest taki, to jest taki mały spoiler, więc jak ktoś bardzo nic nie chce wiedzieć To, to może niech sobie przewinie Ale są dwa, dwa takie miecze Bo tam jest w, w, w ogóle, też powiem o tym Nie można tak jak w Solsach trzymać dowolnych broni w dowolnej ręce no, W dwójce takie szcz szczególnie Tutaj jest tak, że tarcza jest przypisana do lewej ręki, broń jest przypisana do prawej ręki. Są niektóre bronie, które można e, trzymać e, w tak zwanym dual buildzie, czyli w każdej ręce masz broń. I to są takie krótkie miecze, e, to są sztylety i to są taka broń naręczna, czyli jakieś rękawice, jakieś pazury, te, te, tego typu rzeczy. I są takie miecze właśnie krótkie. E, nie pamiętam w tej chwili jak się nazywają, ale... E, Jeden z nich, za każdym razem jak zabijesz mobka, bo ten mieczek na początku jest słaby On się chyba jakoś rządza krwi nazywa, czy coś takiego po, po polsku To za, za każdym zabiciem mobka staje się silniejszy Przypuszczam, że on ma jakiś level cap, po którym jego moc już przestaje się wzmacniać, ale jest też drugi mieczyk, czy tam drugie mieczyki, nie pamiętam jak one się na nazywają, ale one z kolei się osłabiają za każdą śmiercią mopka. Czyli na początku są bardzo mocne, miałem takiego znajomego, który e, grał tymi mieczykami i był rozczarowany, bo to były świetne miecze e, o bardzo dużym e, tym, o bardzo dużym uderzeniu, tam mocno życia zabierały przeciwników, a potem mu słabły, słaby, słaby, po czym mu się zepsuły. To są takie idealne bronie na bossów. Wyciąga się raz na jakiś czas, żeby ubić bossa w 5 sekund i chować. No może być tak, tylko że bossowie tam ogólnie rzecz biorąc są słabi. Znaczy tak, bo tak jak mówiłem, łoczyk to jest najtrudniejsza klasa podobna, przynajmniej na początku, zanim się nie opanuje me mechaniki. Natomiast bardzo łatwa klasa to jest taki ciężki rycerz. Jak się obodujesz zbroją, weźmiesz sobie jeszcze jakąś solidną, potężną tarczę, jakąś solidną, potężną broń, jakiś wielki miecz albo wielki młot, to naprawdę mało kto ci podskoczy. Bossowie padają, te mopki w zasadzie też. To jest to, o czym mówił Epic Name Bro, że to jest ta różnica między soulsami a lordsami, że soulsy tak jakby promowały to, żebyś walczył. Kimś, kto jest zwinny, żeby robić rolki, a mniej, żeby właśnie tankami walczyć, a w lordcach jest zupełnie odwrotnie. No bo w tutaj Sonsach, ten, tanki kto ma są ciężką słabe. tarczę, to. No a tutaj, ten, kto ma ciężką tarczę, ciężką zbroję, to praktycznie wytrzymuje wszystko. Tak, nie? aczkolwiek znamy, znamy przecież takich, którzy grali jako tankowie w Dark Souls 2 i chwalili sobie to, że było łatwo. Ale znaczy, jest, ja grałem też po części tankiem, ale to wiesz, to trzeba mieć tą całą tarczę 100% redukcji obrażeń i dużą staminę to wtedy wiadomo, że każdy atak bossa nawet zatrzymujesz, no ale przyjdzie co do czego to rolki nie zrobisz, bo zaraz w plecy dostaniesz i po tobie. No nie? Znaczy te, ja robiłem tak, bo tam jest taki stat, który odpowiada za ilość staminy, którą masz i jednocześnie za... Twój, twoją zdolność do noszenia tego y, sprzętu. Czyli im, im masz bardziej rozwiniętą tę cechę, tym więcej ciężkiego sprzętu możesz nosić. Bo w Lords of the Fallen w ogóle jest tak, że masz 3, a w zasadzie 4 stopnie obciążenia. Przy czym ten czwarty stopień to już jest taki, że y, twój główny bohater może tylko chodzić i nie może biegać. Nawet chyba ciosów nie może zadawać, z tego co ja pamiętam. Y, I tam y, to stopień obciążenia odpowiada za wszystkie poruszenia bohatera. Czyli i za bieg, i za start do, do biegu, i za rolkę. On wszystko wykonuje wolniej, jak jest bardziej obciążony. Wszystko. Oprócz samego machania bronią, bo machania bro machanie bronią jest zupełnie osobno. Czyli jak ubierzemy tego głównego bohatera w jakąś lekką zbroję, ale damy mu ciężki miecz albo ciężki topór, to w tym momencie on będzie tym ciężkim toporem machał powoli, ale poruszał się, będzie szybko. I tak samo odwrotnie. Jak go bardzo dociężymy, tak, że on będzie się le le le ledwo ruszał, ale damy mu sztyleciki lekkie, to on będzie tymi sztylecikami bardzo szybko machał, ale będzie się poruszał powoli. No dobra, jak już mówimy o broni i o bossach było, to czy w Lord w jest tak samo jak w Soulsach, że na przykład ucięcie ogona przeciwnikowi daje jakąś specjalną broń? Nie zauważyłem czegoś takiego, ale jest sposób na pokonanie każdego bossa, taki szczególny sposób, który powoduje, że dostajesz broń z tego bossa, jakąś taką ulepszoną. No i na ten sposób Czy jakieś małe wymagania na to, typu nie wiem, zabij go ogniem albo coś, czy jakieś takie potężne? No, że... wymagania na przykład nie daje się trafić ani razu. Jak Ci się podoba takie wymagania? Dla noobów. <głos> Albo mm, jest taki boss, który pluje trucizną. Ten pająk chyba nawet. E, akurat opresywamy? nie ten, ale... Znaczy, ten pająk też pluje, ale aku, akurat nie o tym mówię. Jest taki boss, bo tam chyba więcej niż jeden bo bossów pluje trucizną. W każdym razie jest taki boss, który atakuje trucizną i pluje trucizną, więc przez całą walkę musisz tego unikać, bo jak w to wejdziesz, to nie dostaniesz tego... Te, znaczy, broń dostaniesz, ale ona będzie bez takiego... Dodatku. No dobra, to mamy już temat bossów, więc czy są jacyś opcjonalni bossowie? Typu, że przejdziesz całą grę i nawet go nie spotkasz, tylko musisz się trochę na myślić. co, ja całą grę nie przyszedłem, sobie. ale wydaje mi się, że chyba nie, bo tam jest taka no, dosyć taka jasno poprowadzona linia fabularna i jak na razie idę tą linią, znaczy ja tam oczywiście staram się zaglądać wszędzie. Ale wydaje mi się, że nawet gdybym szedł tą prostą linią fabularną, tak jak mi mówią gdzie, gdzie mam iść, to i tak jak na razie każdego z tych bossów, na razie pokonałem pięciu, to, to bym trafił i tak. No dobra, czyli masz tą główną linię fabularną, a są jakieś w ogóle odskocznie od tego typu sidequesty, nie sidequesty? Tak, nie? jest masa sidequestów. Znaczy masa może dużo powiedziane, bo tak jak mówię, Skyrim to nie jest, ani Gothic ten stary. Ale y, spotyka się ludzi, którzy tam mają do ciebie jakieś prośby, i to są takie prośby, zaczynając od typu: y, Słuchaj, jest taki potwór, z którym sobie nie, nie możemy dać rady, jakbyś go rozwalił, to byłoby fajnie. Albo y, są też, y, zgubiłam j, j, j, jakiś fajny sztylecik, jakbyś mi go po, pomógł znaleźć, z, znaleźć, to by było fajnie. Czyli takie: Podaj przynieś poza ranem. Tak, ale same te, czy wiesz, są, bo nie, nie są to jakieś super, takie questy jak. Y, nie wiem czy grałeś w Skyrim'a No grałem, grałem No to w Skyrim'ie li główna linia fabularna Niby taka świetna i w ogóle Ale mnie się nie, nie podobała yy, Owszem jest ona... Yy... Jest ona fabularna, y, się tam mówi, opowiada i tak dalej, jest ta historia, ona mnie w ogóle nie wciąga. Natomiast według mnie najciekawsze były tam te questy poboczne, szczególnie te draedyczne. One były takie naprawdę tak interesujące. Tak na praktycznie. Proszę? To jest podobnie jak w że główna linia fabularna jest, bo jest, jest tak naprawdę krótka, ale te wszystkie questy poboczne budują świat i sprawiają, że tyle siedzisz przy tej grze. No, no to... Yy... To zupełnie nie jest tak, czy znaczy w Lords of the Fallen z, zupełnie tak nie jest, te questy, które tam dostajesz to są raczej te, tego typu, są takie proste, że masz coś znaleźć, gdzieś coś wyszukać i to co mi się na przykład nie podoba w Lords of the Fallen, a tak, tak, tak jak mówiłem, gra ci dosyć jasno mówi, gdzie masz iść, jeśli chodzi o tę o główną linię fa fabularną. Natomiast, żeby dostać się do jakichś takich ukrytych przejść, jakby znaleźć niektóre rzeczy z tych takich questów, to jest, dla mnie to jest ciężka sprawa. Jakoś wydaje mi się, że, że, że rozglądam się dokładnie, ale czasami muszę po 10 razy przejść po jakimś korytarzu, żeby zauważyć jakiś ukryty przycisk albo ukryte przejście czy coś. I dla mnie jest to rzeczy powiedzieć zawsze męczące. Yy, bo jakby wszedłem w grę, tak nastawiony bardziej na walkę. Yy, bo solsy dla mnie są jakby taką grą, gdzie po prostu idziesz i walczysz i masz przejść od punktu A do, do, do punktu Z. Yy, plus tam te wszystkie poboczne, poboczne kraje. No, no, no, no. Nie? Ale wiesz. Natomiast w Lords of the Fallen to tak to jest zupełnie inaczej. Tam trzeba się naprawdę mocno nabiedzić według mnie. No chyba, że ktoś, chyba że jestem kiepskim obserwatorem. Żeby to zrobić na, na maksa zagrzeć wszędzie, zebrać wszystko No i są takie Jakby to powiedzieć, takie scrolle do zbierania które Takie audionotki bardziej o, Które z jednej strony Wprowadzają w świat A z drugiej strony podobno one też Tam dostarczają informacji Pomocnych właśnie jak coś gdzieś znaleźć Jak jest coś ukryte I dla mnie to jest mało przejrzyste Chociaż może nie wiem, być może twórcy stwierdzili, że tak, że ci, którzy, którym się nie będzie chciał tego robić, to po prostu polecam główną linię fabularną i ona jest jakby taka prosta do, do, do rozgryzienia. Natomiast ci, którzy, którym się będzie chciało, to właśnie zróbmy im to trudno, niech, niech mają ciężko, niech kombinują i, ta, i, i i niech się starają. To jest po części to, o czym Tomasz Gop mówił niedawno w wywiadzie dla Sony PlayStation Polska, no. gdzie... Już nie pamiętam jak ona on ale jedna redaktorka go właśnie wypytywała o te różnice między Soulsami też i Lordsami. On powiedział, że Lordsy mają być takie bardziej przystępne, ponieważ on rozumie, że ludzie teraz nie mają setek godzin i że często chcą tylko przejść właśnie główny wątek fabularny. Sidequesty nie są przystępne, wierz mi. Nie wiem, ja się tam gubię co chwila. Jest takie upakowanie w poszczególnych lokacjach, tych wszystkich sekrecików, ukrytych przejść i innych rzeczy że to przyprawia momentami oból głowy, przynajmniej jeśli chodzi o mnie. Co nie zmienia faktu, że one są niesamowicie, po prostu pieczołowicie zaprojektowane. Więc jak ktoś lubi takie rzeczy, to będzie zachwycony. Natomiast co jeszcze powiedzieć? Pogadajmy może o chorobie, która trawi tą całą branżę, czyli o klatkach na sekundę i grafice. Znaczy tak, zdecydowanie mi się wydaje, że ta gra jest przeciętnie zoptymalizowana. Ja co prawda mam dosyć stary komputer, ale mam znajomych, którzy mają lepsze komputery. Nie mówiąc już, o, już też o wersjach na konsole, gdzie jednak e, wszystkie konsole mają jakby. wszystkie PS4 i wszystkie Xbox One y mają tą samą konfigurację, więc tutaj to powinno być dopracowane, jak mają na jednej pla platformie, bo jeszcze jestem w stanie zro zrozumieć jakieś tam problemy z tymi wersjami pc gdzie każdy pc ma inną konfigurację i ciężko jest zrobić taką grę, żeby na żadnym komputerze się to albo nie wysypywało, albo tam powiedzmy te klatki nie, nie spadały. A słyszałem właśnie, że na konsolach nawet bywają z tym problemy, więc czekamy na patrze. Natomiast... No na konsolach, na Xbox One ta gra działa lepiej niż na PS4 z tego co widziałem na, Digi na Digital Foundry. Tak? Digital Foundry? Ale nie, tak. Digital Foundry przecież bardziej poleca PS4. To nie wiem czemu, bo jak widziałem ich nagranie i były dwie dokładnie takie same walki z bossem, to na Xboxie na przykład w jednym momencie gra miała 24 fps, a na PS4 spadało to do 19-16. No oni tam, oni, um, oni tam napisali w tej, swoim, w tej swojej wypowiedzi, z tego co ja czytałem, że. Nie ma tak, że Zdecydowanie by Wybrali jakąś konsolę, że jest lepsza Do grania w Lords of the Fallen Ale jakby ktoś ich zmusił To delikatnie by wskazali Bardziej na PS4 Więc być może na PS4 jakoś ogólnie Ładniej wygląda, nawet jeśli Momentami te klatki spadają bardziej Znaczy jeśli chodzi o mnie i o tą wersję gry, w którą ja grałem na komputerze. Więc tak, ja mam y, GTX -a 560 Ti, czyli kartę z y, zalecanych wymagań, ale mam stary procesor, co prawda czterodzeniowy, ale sprzed chyba 8 lat. Y, mam 6 GB RAMu, a tam y, 6 GB to jest chyba w minimalnych, minimalnych. tak. Więc y, nie jest to rewelacyjna konfiguracja, i trochę się bałem, jak to mi będzie chodzić. I powiem Wam tak, że w zamkniętych przestrzeniach, czyli w jakichś podziemiach w korytarzach to gra nawet na ustawieniach wysokich wygląda bardzo ładnie i działa bardzo ładnie, więc jak się wychodzi na zewnątrz to klatki tną może nie cały czas, ale jednak spadają i to, się, to jest odczuwalne, bo czasami gra po prostu zwyczajnie hamsko przytnie i nawet jak ustawiam te ustawienia graficzne na niższe to i tak zdarza się, że, że, że, że się przytnie już się z tym pogodziłem. Mam tam ustawione tak mniej więcej yy, właśnie większość ustawień na, na średnie albo nawet na niskie, a tam jakieś chyba tekstury mam ustawione na, na, na wysokie i ogólnie jeżeli biorąc cieszę się w miarę płynną grą, od czasu do, do czasu jednak yy, to przycina Natomiast no, ale wiadomo no. Jeszcze będą te aktualizacje No do tak ale jest to wkurzające tak. znaczy Kupujesz wychodziło... grę na premierze Ja nawet kupiłem to w preorderze I oczywiście wiedziałem Że tak będzie Znaczy Powiem, powiem inaczej W dzisiejszych czasach Kupując grę Mocno trzeba się liczyć z tym, że nie będzie ona jakby całkowicie bez błędów. Natomiast masa ludzi narzeka, że gra im się crashuje, że im wywala co chwila, albo bardzo często. Mnie się wywaliła chyba raz, raz mi się zawiesiła na te 20 godzin grania. Czy znaczy ja jestem tego dobrym przykładem? No nie jak sam wiesz, odpalam grę 15 minut, crash, no nie, mhm. nieważne. No to ja tak nie mam, odpalę, ja tak nie mam. jak odpalę mam do tego niestety brzydko się przyznaję, że czekam po prostu na kraka albo na patcha, którym mi tu na... no, Oni podobno cały czas pracują więc jest szansa, że w końcu uda im się, uda im się tą grę dopracować. Ja za, za bardzo nie, nie mogę narzekać, bo ta gra mi chodzi w miarę dobrze. Bałem się trochę tego, ale nieźle. Natomiast rzeczy takich, do których mógłbym się przyczepić jeszcze, to tak, ogólnie rzecz biorąc, ja jestem grą zachwycony. Bardzo mi się podoba. Co prawda był to proces. To nie jest tak, że zacząłem grać i po prostu byłem przeszczęśliwy wygląda przepięknie, o wiele piękniej niż jakakolwiek część solsów jak już mamy jeszcze ciągle przyrównywać tą grę do solsów. to jednak walczy się tam zupełnie inaczej. Dla mnie jednak te gry się mocno różnią. Solsami byłem zachwycony, to jest jedna z najlepszych gier, w jakie grałem, i jedynka, i dwójka. A tutaj to tak od początku nie za bardzo. Musiałem jakby zrezygnować z, z, z przyzwyczajeń, pogodzić się z tym, że to nie są solsy, to jest zupełnie inna gra. Yy, I musiałem się przyzwyczaić do mechaniki, która do tych mechanik, które są w w Lordcach. I taki pierwszy mój zarzut, to według mnie mechaniki takie typowe już, growe, są niewystarczająco wytłumaczone. Bo w pierwszym takim, w pierwszym ta, ta, takim starciu z minibossem w grze, zaraz na początku, to gracie uczy, który klawisz jest od bloku, który klawisz jest od ataku, że możesz przerolkować. I to jest wszystko, co gracie mówi. Natomiast wyobraźcie sobie, że są gracze, i to tacy gracze doświadczeni, czyli nie jacyś kożuale, ale tacy, którzy w takich solsach to mają tysiące godzin i skończyli tą grę nie wiedząc o takim drobiazgu, nie, nie drobiazgu, trudno powiedzieć, że można sobie podmieniać broń na gorąco w trakcie walki, tą trzymaną w prawej ręce, czyli na przykład zamienić sobie miecz na sztylet, to jest taka funkcjonalność, która dla mnie akurat jest bardzo przydatna i istotna. A oni za każdym razem wcho wchodzili w ten... w, w, w, w ekran, tak, w, w menu akwipunku i tam sobie podmieniali. Więc jak oni jakby na to nie wpadli, no to też nie wpadłem w Ja Ja wpadłem na to sam tak po 15 godzinach gry chyba. Że takie coś można zrobić. Więc y, dla mnie jest to błąd już w projektowaniu samouczka, tutoriala. Y, skoro jakby od razu to nie było takie oczywiste. Tak samo tam jest takiego jak taranowanie tarczą. I jest to... to pewnie przy biegu się robi. I to jest niesamowicie um, istotna funkcjonalność. Bo jak tego nie masz, to odbijasz się od każdego gościa zabunkrowanego za tarczą. E, bardzo ciężko zgo pokonać. Ja to odkryłem tak po jakieś 7 godzinach gry. I co jest to wspomniane na, na początku, w tutorialu, nie wiem czy do tego do, dotarłeś, chyba nie skoro grałeś tylko 15 minut. Nie, 15 minut. Pierwsze demko trzy, cztery kroki, crash, Aha, no, to, no to nie dotarłeś tego, bo tam jest na, na początku coś takiego, że mm, musisz przebić się przez taką częściowo zniszczoną ścianę. I można to zrobić właśnie taranując tarczą. I jakoś mam wrażenie, że nie do końca to wytłumaczyli, albo ja byłem już za bardzo podekscytowany grą. W każdym razie nie zajarzyłem tego. I jakby w ogóle wyrzuciłem z głowy, że jest czego jak to tar taranowanie i do, dopiero przypadkiem to odkryłem, właśnie jakieś 7 godzin później chyba, i od tego momentu wszyscy ci goście z ciężkimi tarczami to stali się dużo łatwiejsi do pokonania, a przedtem się męczyłem z nimi strasznie. I n na przykład te ukryte ściany właśnie, znaczy takie ściany do zniszczenia, nie wiem, ja nie umiem tam żadnej takiej ściany zniszczyć. Na całe 20 godzin, przypuszczam, że tego jest tam trochę, ja znalazłem dwie takie ściany, w tym jedna jest ta tutorialowa, która ci pokazuje jakby tą mechanikę. Yy, więc nie wiem, czy to ja jestem taki mało spostrzegawczy, czy to jest tak dobrze schowane. Znaczy przyzwyczajony jesteś bardziej do solsów, gdzie zawsze miałeś te znaki na ziemi. Tak, typu tak, tak, tak, tak. Uderz albo coś. Tak, tutaj tak. nie ma wiadomości, więc zapomnijcie o tym. Tutaj nikt wam nie powie. Czy w każdym razie mnie się wydaje, że jednak e, mogłoby być lepsze wprowadzenie do, do, do, do mechaniki w tej grze. Ja jest... opisałem, że to jest tak jak w niektórych starszych grach, że gdzieś tam w odmentach, tutoriali takich tekstowych jest to napisane, ale nie jest to po prostu podawane. No tak, ale kto teraz ta, takie rzeczy czyta? Nikt tego nie czyta. W ogóle na, na początku gry nie umiałem się przyzwyczaić do tego, do movesetów broni i prawie żadna broń mi nie pasowała. Przez ileś godzin tych pierwszych to grałem z takim pierwszym podstawowym mieczem, nie umiałem znaleźć nic fajnego, co by mi ten... Czym mógłbym sobie ten miecz zastąpić A jak wiesz W Solsach to masz tej broni na kopy po prostu I tam co chwila się broń zmienia jak kogoś nudzi To samo dotyczy Dokładnie, do wyboru, do koloru nawet z chochlą można zasuwać Tak, tak To w Lorcach jest tego trochę mniej Aczkolwiek właśnie jak starasz się grać tak jak ja Czyli zaglądasz je jednak wszędzie I starasz się wszystkie te ukryte przejścia zdobyć To wtedy tej broni i zbroi jest trochę więcej Co mi się jeszcze nie podoba Nie, nie podoba mi się design taki graficzny czy tam styl gra, graficzny bardziej, o, bo to jest taki y, podobny trochę do Diablo, trochę do Warhammera, można taki też... typowy Blizzard tak naprawdę. No, trochę też można też do gotików to przyrównać, szczególnie te zbroje z tymi naramiennikami takimi powyżej głowy. Y, i mi się o, powiem tak, to tak bardzo śmierdzi takim epic fantasy, no, to mi się to tak średnio masywne, podoba. Ja wolę takie tradycyjne, średniowieczne fantazje, jak to było w Solsach. To mi to tak... Poza to tym w zasadzie cała gra jest taka jakby to powiedzieć, ma taki trochę demoniczny ten e, graficzny design, bo tam naszymi przeciwnikami są właśnie jakby takie quasi demony tylko, że to jest inny świat, więc też oni tam, też są tam inaczej nazywani I to, mi, i to mi się średnio podoba aczkolwiek trzeba powiedzieć, że jest to bardzo bardzo ładnie narysowane i jeśli chodzi o to, o to, to nie można się, się, się przyczepić a z samych takich jeszcze błędów jakby gry, to też miałem bardzo mało, tam ludzie się trochę skarżyli ja na przykład raz miałem tak, że miałem takiego mopka, który mnie nie widział, nie słyszał stał sobie spokojnie, a wszystkie moje ciosy przez niego przelatywały on mnie nie atakował, więc jakby to nie był problem Miałem też takie dwie albo trzy sytuacje, że mobki atakując mnie znikały gdzieś Ale to tak, tak jak mówię, dwie, trzy sytuacje W się sensie znikały, nie wiem, wystrzeliwały do góry? Nie, nie, nie, znikały po prostu, po prostu, tak jakby wchodziły ten yy, w jakąś niewidzialną yy, przestrzeń, nie wiem, łykały ten eliksir niewidzialności, po prostu pyk i nie ma, Atakujecie atakuje Cię i znika i, i gościa nie ma a z rzeczy, do których ja się jeszcze mogłem przyczepić i co mi się nie podoba to zachowanie się kamery bo tak, w otwartych przestrzeniach to jeszcze pół biedy. Kam kamerą sobie sterujemy jak chcemy natomiast w zamkniętych korytarzach to często kamera się gubi nie, nie wie gdzie się ustawić i mało widać i w tym momencie niestety można zginąć a jak już cię goni dwóch albo trzech, to zapomnij, że przeżyjesz, nawet jak jesteś pakarem. No dobra, mamy gonitwy, no nie? I mamy tych przeciwników, ale czy oni są jakieś tacy mądrzy, czy takie, wiesz, typowe tłuki do odstrzału? Mają jakieś taktyki, próbują cię zajść od tyłu, próbują cię jakoś sparować? Ani razu mi się nie zdarzyło, żeby mnie ktoś próbował sparować, aczkolwiek jest tak jeden przeciwnik, yy, który biega z tarczą do parowania, bo tam w zasadzie jest jeden typ jakby tarczy do parowania. Ka każdy typ tarczy ma inne, yy, jakby to powiedzieć, tak? taką dodatkową zdolność. Parować można tylko baklarem, więc jak ja widziałem przeciwnika z baklerem to byłem bardzo ostrożny. Więc być może on by mnie mógł sparować. Natomiast jeśli chodzi o inteligencję przeciwników, no nie jest to nadzwyczajna inteligencja. Gościu, jak cię widzi i słyszy, no to w tym momencie idzie do ciebie. To nie jest tak, że cię szarżuje cały czas, ale powiedzmy, że tak łazi dookoła i co, co jakiś czas przypuści atak. Ten czy inny atak. Czasami się też zdarza, że w zależności od tego, czy jesteś daleko, czy jesteś blisko, to oni atakują inaczej, ale jakby nie zbierają się jakoś razem, nie kombinują, mało jest takich sytuacji, aczkolwiek zdarzają się, że jakiś mobek trochę ucieka gdzieś, gdzie czeka jakiś inny mobek ale zdarzają się. Jak pamiętasz w solsach kiedy więcej dwójce takie rzeczy były, no w zasadzie nagminne. Tam często mopki uciekały i jakby przygotowywały pułapkę na, na ciebie. Dokładnie. No to i w ty biegniesz za mopkiem, a tu ze Tak, tak, tak. tak strzały, to w lorcach takie sytuacje albo... się zdarzają, ale bardzo, bardzo rzadko i nie wiem czy to nie jest. Czy to jest przypadek, czy faktycznie, ten, czy faktycznie one tam powiedzmy, mają tą pułapkę zaprojektowaną przez, przez twórców. No dobra, jak to jest z bosami? Jest tak samo, że. Nie potrzeba na nich żadnej taktyki poza rolka i atak? Czy jednak trzeba się trochę namęczyć? No trudno powiedzieć, bo wiesz co, walczyło mi się z bossami bardzo łatwo. Są tacy bossowie, którzy mają jakąś taką specjalną zdolność. Nie wiem, nie chcę tu za dużo zdradzać, żeby nie zniszczyć komuś. Znaczy, z... o, powiedzmy tak, jest ten pająk, który był tak często pokazywany, no, no nie? I on ma tarczę na nogach. No. I to jest jedyna taktyka, jaka... jaka w ogóle u niego występuje, że on Cię atakuje, potem chwilę staje i Ty musisz te tarcze atakować, żeby nie, go zabić? Nie, czy... bo tak, bo tych tarczy w ogóle nie musisz atakować. Możesz atakować go po, po, po brzuszku, to po pierwsze. Mo, może tak, zróbmy, zatrzymajmy się na tym przy, przy, przy przeciwniku i jakby zdradźmy go kompletnie, a reszty bossów nie będziemy ruszać bo to jest dosyć ciekawy przeciwnik. Znaczy on dla mnie jest jakiś bardzo trudny, ale jest do, ma kilka takich ciekawych rzeczy. Więc ludzie będą mniej więcej mieli pojęcie jak wyglądają walki z bossami. W tym... No i ten boss był praktycznie wszędzie tak, dokładnie. No więc jak ktoś nie chce słuchać to znowu sugeruję przy, przywinąć. Więc tak, ja grałem tą jedną klasą, czyli ciężko zbrojnym wojownikiem na niego. I nie musisz atakować tych tarcz na nogach, bo on ma trzy nogi, zdaje się, o ile dobrze pamiętam. Możesz go łaskotać po, po brzuszku, ale jeśli mu zniszczysz tą tarczę, bo można ka każdą tarczę z tych nóg zniszczyć, to go wtedy yy, zadajesz, mu o, o większy, tam, zadajesz mu o wiele większy. Zadajesz mu o wiele większe obrażenia, jak go walisz po odkrytych nogach, że, że tak powiem. On jeszcze yy, pluje takimi stworkami jakby, które potem lądują na ziemi. Jak wleziesz w, to, w takiego stworka, bo to sam ten stworek Cię nie, nie atakuje, to przypomina taką jakby plamę na ziemi trochę, taką organiczną. Jak wleziesz w tą plamę, to w tym momencie ona Cię łapie i musisz się z niej wydostać. Jak ona sama Ci nie zadaje obrażeń, ale w, boss w tym momencie leci do Ciebie i Cię, ten, i cię bije. Poza tym on też, on też pluje chyba jeszcze jakimś jadem, tak mi się wydaje. I to jest w zasadzie wszystko, co ja odkryłem jakby w walce w trakcie z tym bossem. Czyli w skrócie nie ma jakichś na przykład wymagań typu, że musisz boss się rozpędzić, walnąć w ścianę, tego musisz potem podpalić, zanim w ogóle zacząć mu zabierać jakieś życie. Eee, jak na razie, pamiętaj, że jestem dopiero w po pięciu bossach, to raz miałem taką sytuację, że boss mi się wydawał nie do pokonania, nie, nie będę mówił o tym, jaki to jest boss. Musiałem odkryć pewien sposób, żeby, tam, żeby sobie z nim poradzić. To była jedna taka sytuacja, a tak to w pozostałych czterech bossach to wystarczało po prostu unikać ciosów i atakować, i to wszystko. Dobra, panowie, czy, bo, e, chciałbym pomału zakończyć ten temat. To ostatnie trzy słowa. E, dobra, mhm. ostatnie jak trzy słowa. Jaka jest twoja ocena Lordsów tak naprawdę, no, Dokładnie. Komu, polecasz, nie polecasz? Komu byś to polecił? Może mi byś to polecił, jestem casualem, jeżeli chodzi o Soulsy. Wiesz co, polecił, wszyscy e, solsowi souls, maniacy już grają. E, jeśli chodzi o innych ludzi, którzy się odbili od Soulsów, to jak najbardziej mogą spróbować, bo jest to grała łatwiejsza. Aczkolwiek też ma skomplikowaną i rozbudowaną i nie wprost podaną, czyli taką mechanikę, którą jednak trzeba odkryć w dużym stopniu, żeby móc z niej korzystać jest to gra nastawiona jednak na manualne umiejętności w dużym stopniu jak ktoś tych umiejętności nie posiada i nie interesuje go takie coś w grach to nie będzie się cieszył fabułą która tutaj nie jest jakaś re rewelacyjna ani rozbudowana to jest gra przede wszystkim nastawiona na walkę mimo wszystko. Jak z tym macie problem, to trzymajcie się od tej gry z daleka. Mhm, dobra. E, jeszcze... czy, po prostu jak ktoś lubi statyczną walkę, to niech omija po prostu. Tak, tutaj, ta, Natomiast co jest fajne, to bardzo tutaj się czuje, słuchajcie, ciężar ekwipunku, ciężar broni o wiele bardziej niż w solsach, gdzie jednak ciężkimi mieczami można było szybko machać i w ciężkich skórach można było się szybko po poruszać tutaj jak ten główny bohater jest obciążony, to to się, to to się bardzo czuje i to mi się bardzo podoba aha, no i te no, A, no jeszcze ostatnia rzecz powiem tylko, że mopki nie lewelują. Leveluje tylko główny bohater, czyli jak wracamy potem do tych wcześniejszych lokacji, to możemy się poczuć naprawdę mocniej. A leveluje się do, do, do, dosyć szybko. Dosyć szybko się nabiera mocy. Też może być taki... jest to jest jakiś ogranicznik tego levelu? Właśnie nie wiem, przecież powiedziawszy. Aczkolwiek bardzo rośnie koszt w pewnym mom momencie, więc możesz nie nazbierać kasy, tym bardziej, że tą kasę można stracić. Bo tam jeszcze coś, coś takiego, że... Ty się pytałeś o, ten, o to zbieranie tych, tego doświadczenia, bo tam jest, tak, tam jest taki, nabija się licznik zbieranego doświadczenia. Za każdym zabitym mopkiem, na początku jak zabijasz mopka, to dostajesz jego doświadczenie razy jeden. Za każdym zabitym ten licznik, mnożnik w zasadzie bardziej, się zwiększa. Można dojść do maksymalnie dwukrotnego. Czyli za każdego mapkę dostajesz dwa razy tyle doświadczenia. Warunkiem jest, żebyś nie zginął i żebyś nie zdeponował tego doświadczenia w banku i tam nie zamienił na jakieś punkty tego atrybutów albo magii. Więc można sobie za zaryzykować i zbierać to doświadczenie. Do Ale też jak zginiesz, to podobnie jak w Solsach, tam w, mie w miejscu twojej śmierci to doświadczenie zostaje. No i jak nie dobiegniesz, a mi się to zdarzyło i straciłem słuchajcie 30 tysięcy <laughs> punktów doświadczenia jest. Ból. Wierzcie mi, że to jest dużo, szczególnie tam przy, przy początku gry. A teraz w Souls Effect 4 miliony stracimy. No, no, no to, to boli. Natomiast z plusów jest takie coś, że jak nie zabierzesz od razu tego swojego doświadczenia, z tego, tego miejsca, gdzie zginąłeś, to jak stoisz w tym miejscu, to po pierwsze przeciwnicy się poruszają chyba trochę wolniej, z tego co pamiętam, natomiast twoje życie też się lekko regeneruje. Więc to jest takie też jakby... Jedno kosztem drugiego. Do, do, dokładnie. Albo weźmiesz doświadczenie i sobie je zachowasz, albo zostawisz je sobie, żeby, się, żeby cię, ci regenerowało życie, bo powiedzmy, że tu masz w starcie jakimś trudnym przeciwnikiem. Poza tym im dłużej zostawiasz to doświadczenie, tym bardziej go ubywa. Czyli jak to nie jest tak, że gdzieś tam zginąłeś, zostawisz sobie to, wrócisz tam po godzinie i dalej będziesz miał tyle samo. Jak wrócisz po godzinie, to będzie już połowa tego albo mniej. No dobra. Okay, no. Czyli, no. czyli ogólnie y, chyba polecam. Ogólnie. Tak, gra mi się, gra po tych 20 godzinach mi się bardzo podoba. Jest to gra inna niż Solsy, z podobną trochę mechaniką, ale, ten, ale jak już jakby zaakceptowałem tą inność tej gry, to ja ją bardzo gorąco polecam. Jestem zachwycony. Dobra, ze względu na to, że tutaj jesteś z nami, ja mam do Ciebie jedno pytanie. Czy Ty będziesz kupował Bladborna? Nie będę kupował Bladborna. Bo jest bo, na konsole, a nie mam konsoli. No właśnie, mi... bo, bo to miało być do, pytanie dodatkowe, bo na komputerze gracz myszka klawiatura pewnie? Tak. No bo właśnie jestem ciekaw, jakby to było, gdybyś przedstawił się i na PS4, i na bladborna i na Pada. Jestem ciekaw, jakby Ci wtedy szło. Wiesz co, próbowałem grać na PADzie i w Dark Souls 1 i Dark Souls 2, bo wszyscy uważali, czy tam z, nasi znajomi z tych grup y, soulsowych z Facebooka, że... Jak chcesz naprawdę dobrze grać w multi, to musisz grać na padzie, na klas się nie da No to próbowałem się przestawić, mam pada xboxowego podłączonego i gram w gry takie pecetowe ścigałki jakieś, te bijatyki jak na przykład Mortal Kombat, które posiadam, jakieś platformówki no natomiast nie potrafię grać w takie gry, gdzie masz trójwymiarowy świat i trzeba tą kamerą sterować za pomocą, gałką, za pomocą gałki o wiele lepiej mi się steruje kamerą za pomocą myszki i powiem szczerze, w Lordsach nawet nie próbowałem zagrać tym padem może powinienem był spróbować, ale nie próbowałem i to jest też dodatkowy jakby taki argument, żeby nie kupować konsoli jakiejkolwiek, bo wtedy musiałbym nauczyć się grać na padzie, a nie opowiada mi to granie, że szczerze powiedziawszy. Znaczy jest przejściówka, masz sobie podłączyć wtedy klawiaturę i myszkę. Tak, akurat. I będzie to, to działać. To, to, to może nie działać. Działa, tak spokojnie opowiada. działa. No ja bym nie zaryzykował ogólnie. No, ja też nie. Znaczy to nie jest tak, że jakby w ogóle odrzucam pada, bo są takie gry, w których na przykład była taka gra z Deadpoolem, nie wiem czy pamiętacie. Mhm. No Deadpool. No to, no to tam nie gra, nie dało się grać na klawiaturze myszce, bo tam to sterowanie było tak z pieprzone, że, że aż głowa boli a jest to gra jednak, gdzie bohater biega po trójwymiarowym świecie, więc tam grałem na padzie, e, aczkolwiek to, to sterowanie na padzie też nie było jakieś rewelacyjne e, no i to jakoś miera sobie radziłem, więc przypuszczam, że gdybym musiał, to bym się przestawił no właśnie, więc odpuszczasz, że tak powiem, kontynuację swojej ulubionej serii. czy znaczy to nie jest kontynuacja, no nie? No, mocno, mocno ewolucyjna kontynuacja. A Jacek, a, Mocny A czy tak, odpuszczam odpowiadając na twoje pytanie. A, Jacek, a jak to, to uważasz, że się... wy, wyjdzie Dark Souls 3? To zależy tak naprawdę. Nie. Bo wiadomo, nie że Demon czy... Souls siedziało w kieszeni u Sony i From Software to robiło dla Sony. Dark Souls już było typowo tylko From Software, nie siedziało wtedy dla nikogo w kieszeni. I tak samo Dark Souls 2, no nie? I teraz jest Bloodborne, który znowu będzie robiony dla Sony Ale obstawiam, że Dark Souls 3 wyjdzie spokojnie no, no. Może nie pod nazwą Dark Souls 3 ani Bloodborne 2 Ale coś wymyślą i na pewno wyjdzie na wszystkie konsole więc Zobaczymy Zostaje Ci tylko czekać, no nie? No, ja w ogóle liczę na to, że Bo są takie głosy, niektórzy uważają, że być może kiedyś Zostanie zrobiony port Bloodborne na Powiedzmy tego Xboxa albo nawet na, na Peceta nie mam mowy. O nie wiem. Teraz już Stony już powiedziało odgórnie, że Ja wiem, a teraz wiele takich gier, co Monsanto. były robione tylko na jedną platformę, to jednak po jakimś czasie wychodzą też na innych platformach. Czas, no, może jeszcze... rok po dwóch, może nawet po, po trzech, czy tam, no. Z, z, z, zobaczymy, liczyłbym na to, bo wtedy bym to kopiłbym za grą. Ale to jest niestety taka różnica z tym, że te gry, które teraz wychodzą, na przykład. O, jest Valk Valkyria Profile 2, y, Chronicles. Wychodzi teraz na pc -ta. To jest bardzo zarobista gra taktyczna Segi. Ona była kiedyś tylko na PS3, ale to nie był X, tak specjalnie dla Sony, tylko Sony płaciło sedze. I wspomagało. I dlatego wyszło to na PS3, no nie? Ale ta gra dalej była czysto segi, a nie była Sony. I wtedy tak, wtedy jak najbardziej. Jeżeli to jest czysta gra jakiegoś tam twórcy studia, albo coś, które nie jest powiązane z Sony i nie siedzi Sony w kieszeni, albo Microsoftowi. Wtedy jak najbardziej na inne platformy to spokojnie wyjdzie. Liczę na to, że się mylisz. Nie, serio, jak masz kogoś, jak siedzi Ci w kieszeni From Software, i ty mówisz, że chcesz mieć dopasioną wersję na PC-a i tylko na pc to oni tylko to wtedy wydadzą. Nawet za 100 lat nie wydadzą tego na inną platformę. No zobaczymy. Się nie zgodzić. zobaczymy. E, dobra, panowie, e, chciałbym zakończyć ten temat i w ogóle wszystko chciałbym zakończyć. E, przejdźmy teraz do pozdrowień i do. I do e, polecajki. Polecajki, tak. E, Jacku, to twój temat. Co chciałbyś? Może najpierw, co byś chciał polecić? Najpierw gość. Michał, chciałbyś coś polecić? Aha, gość. Kogoś coś? Tak. No. To. to... To jest to... dział, w którym polecamy, nie wiem, strony, filmy, książki i tak... I... Aktorki porno, no, i, <śmiech> wszystko. Krótko o tym mówimy. Dlaczego? Hmm. Wzię wzięliście tak mnie tak trochę z zaskoczenia, bo nie mam niczego przygotowanego. Na, na, na pewno bym polecił nasz podcastik Psy, Psychokaz do posłuchania, jak jeszcze nie słucha, przynajmniej do spróbowania, ale z takich rzeczy, które ostatnio widziałem albo oglądałem, to jakoś mi w tej chwili nie przychodzi do głowy, to może wy coś polećcie, a mi jak coś przyjdzie do głowy, to jeszcze na, na koniec powiem. Znaczy, tak na serio mam tylko jedną rzecz do polecenia, bo jak już powiedziałeś o Psychokasie, to już mi jedna odpadła. Oh. Oh. No, ale tak to polecam Grash Watch, Taki kanał na YouTube, gdzie jest dużo recenzji gier i tak dalej. I ostatnio była recenzja Drive Cluba I według mnie Koleś ją zrobił idealnie. Powiedział wszystko, co trzeba było wiedzieć o tej grze, wytknął wszystkie błędy, wszystkie plusy. I ogólnie polecam ten kanał. A tak yy, pamiętasz, jaką taką jakąś notę wystawił na koniec? Znaczy on tam, z tego co pamiętam, to nie wystawia tak mhm. żadnej noty. No bo wiadomo, ocena to jest tak naprawdę. Każdy wystawi sobie inną, no nie? Bo dla jednego minus, to dla drugiego tak. może być plus, albo nawet może nie być minus, no nie? A ten, ale on a... powiedział ogólnie, że no, no. ta gra jest bardzo fajna, ale niestety to jest najgorsza premiera na konsoli Sony ever. O, to chyba, to chyba sobie posłucham. Lubię takie hejty. Chyba sobie go posłucham. Przy okazji tam zhejtował jeszcze Sony, wiadomo. No, no to standardowe. Ja robię to w każdym odcinku. E... I powiedział wprost, że nie, ma, nie widzi powodu czemu przesunęli premierę o rok. No, ja tak samo, właśnie. E, e, ma, masz coś, Michale? bo ja nic nie będę polecał. Ty masz coś ciekawego? Czy nie? E, no to ja mógłbym polecić. E, jest taki magazyn e, GamerMag Mag. Nie wiem, czy czytaliście. Magazyn ja Ogra. nawet ostatnio. Tak, jest to. E, wiem, że jest to na Androidzie, jest apka. I jest to apka bardzo fajnie zro, zrobiona. I sam ten ma, magazyn jest wygodny do czytania, nawet na telefonie. Co uważam, że jest bardzo fajnie. Jest w ogóle za darmo, z tego co widzę. Ja na razie niewiele stamtąd. Czytałem, aczkolwiek to, co czytałem, to mi się podobało. Uważam, że są dosyć ciekawe artykuły. I dla kogoś, kto się interesuje grami, a szuka jakiejś takiej prasy, powiedzmy, nieportalowej, <grytanie> bo jednak większość informacji chyba czerpiemy z portali, to jak najbardziej to polecam. Tam przyglądałem niektóre artykuły, na przykład Secret Service, no i ten, i ten Gamer Mac. Uważam, że stoi na wyższym poziomie. Jest ładnie złożony, ładnie wygląda. Secret Service to jest takie czasopismo niskiego sortu, które powstało chyba tylko, żeby nie wiem, połechtać nostalgię graczy, tak naprawdę. Ja to tak. jest coś, co mógłbym. No, to w każdym razie to mógłbym po, polecić. Geimer Magazine, Mag z tego co wiem, na iOS-a też chyba jest y, apka. Jest, jest. No. iOS, Android, net na stronie internetowej. I to jest bardzo wygodne, chyba bo, bo jak, jak masz tą apkę, to tam otwierając ją od razu Ci się pokazują te magazyny od najnowszego w dół, więc sobie wybierasz, który chcesz sobie ściągnąć na telefon, ściągasz, przeglądasz, czytasz. Bardzo wygodna tak. sprawa i nieźle przygotowana. I okay. To jest na serio sensowne, bo to się tak, z tego co pamiętam, to na tabletach to się chyba skaluje do rozmiaru Twojego ekranu. Że nie musisz prawie przesuwać, nie? Wszystko jest idealnie pokazane. No, na, na telefonie jest ten dosyć, znaczy bardzo ładnie jest to przygotowane. Owszem, ścianka jest trochę mała, ale jak sobie klikniemy dwa razy palcem na tekst, to on się momentalnie powiększa bardzo szybko, bardzo wygodnie i nawet jak ktoś tam trochę gorzej widzi, to bez problemu będzie czytał. Nawet na telefonie. Mam akurat pięciocalowy telefon, więc. Służę że na jakimś małym, to, to może by to było trochę mniej wygodne i faktycznie lepiej byłoby czytać na tym, na tablecie. Ale na pięciocelowym telefonie to jak najbardziej polecam. No dobra, no to przechodzimy do ostatniego punktu. Tak naprawdę mam tylko trzy pozdrowienia. To pewnie z racji całych świąt, więc ludzie za bardzo nie mieli czasu siedzieć i tym bardziej pisać na Facebooku. Więc pójdzie szybko, no nie? Zaczynamy. Marek Śleć pozdrawia wszystkie mamy. No to pozdrawiamy. Pozdrawiamy wszystkie mamy. Michał, ty też pozdrów, mamę. Pozdrow, mamę, Michał. Moja mama nie żyje niestety. O kurde, ale trafiliśmy. Nie szkodzi. Zmarły akurat, o kurde. Nie szkodzi. Przepraszamy cię, Michale. Nie szkodzi, nie szkodzi. Dobra, dobra, więc pozdrawiamy wszystkie mamy. Igor Wołowski, pozdrawia całą ekipę Psychokastu. No, I mojej Też chciałem mamie, ich to pozdrowić. Wśród cień mordoru, no nie. No, to też tam. chciałem ich pozdrowić. To dziękujemy, ja dziękuję w imieniu ekipy za pozdrowienia. Super. No. No i nieobecny z nami Piotr Zaborowski pozdrawia samego siebie i prosi o piosenkę, żebyśmy mu zaśpiewali. I tam ja, ja, nie będę Sneera, ja, więc... ja nie będę śpiewał, ja na pewno nie będę śpiewał. Michał, tu jest taka tradycja, że zawsze jak jest gość, to musi coś zaśpiewać. Nieprawda, nie. wymyśliłeś to w tej chwili. No, nie mówiłem od kiedy jest ta nie, tradycja, no, ma... tak? Jacek ma rację, było tak, było tak. 100 e lat śpiewaliśmy Igorowi, w ja Ale... zeszłym odcinku było Hakuna Matata. Ja nie potrafię śpiewać. Ej, ale, no my też ale to, to Piotrek urodziny ma jakieś? Nie, po prostu, po prostu. Chciał, żebyśmy mu no. zaśpiewali no, no ja chyba nie, ja, ja chyba mu nie zaśpiewam Ja jestem chory, jestem zwolniony ja, ja też jestem trochę chory Od ja wczoraj mnie ja. trochę gardło boli No, tak samo. No, no. E, dobra, więc, no, dobra, więc Po prostu pozdrawiamy Piotrka Mam nadzieję, że no, nie ma go dzisiaj Ze względu właśnie na, na, na święta I doskonale to rozumiemy Ale my twardo chcieliśmy nagrać ten podcast Więc dlatego nagrywamy Piotrek prawdopodobnie pojawi się już za tydzień. No i myślę, że będziemy kończyć. Za tydzień pojawimy się chyba w starym, doskonale znanym składzie. Dziękuję Ci Michale za Przybycie do naszego wirtualnego studia. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Było mi bardzo przyjemnie. Było, było bardzo fajnie. Ja myślę, jestem ciekaw, jak byście recenzowali na przykład FIFA 15? Czy też byście tyle czasu rozmawiali na ten temat? To by było jestem, pół, jestem pół sekundy, bo by FIFA nikogo i. Wiem, wiem, wiem. No ale bardzo dobrze. Chyba Lords of the Fallen każdy wie, czy będzie chciał, czy nie. E, dziękujemy Ci, Michale. I okej, okay, i ze mną w studiu był e, ja, byłem Christian Kender, był ze mną Jacek. Dzięki na razie. I Michał. Z Psychokastu. Dziękuję bardzo. Tak, dziękujemy Ci również, Michale. My się słyszymy za tydzień z ósmym odcinkiem. Prawdopodobnie w starym e, składzie. Więc do zobaczenia. Cześć. Cześć. Hej.